Spotkanie. Program społecznościowy w wolnych mediów. Nie uwierzysz, że tego nie wiedziałeś. Media głównego nurtu mówią ci całkowicie absolutną prawdę. Globalne ocieplenie jest spowodowane nadmierną emisją dwutlenku węgla. Żywność modyfikowana genetycznie nie jest w Polsce zakazana i nie stanowi problemu zdrowotnego. Politycy swą szczerością i zaangażowaniem w walce o dobro społeczne słuchają swoich wyborców. Ziemia jest płaska i podparta na siedmiu krokodylach. Nie próbuj zagłębiać się w świadomą naukę, którą w naturze świata próbują przedstawić filozofowie natury. Nie staraj się być świadomym człowiekiem, odkrywając swój naturalny potencjał i możliwości samoleczenia. Nie angażuj się w świadome czasy i nie udzielaj pierwszeństwa świadomości w momencie jej ewoluowania. Dlatego nie przychodź na Festiwal Filmów Kontrowersyjnych, Koniec Manipulacji, Świadomy Wybór, 19 i 20 czerwca w Rondzie Sztuki w Katowicach. Bo w telewizji o tym Ci nie powiedzą. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim festiwalu filmów kontrowersyjnych pod hasłem Koniec manipulacji, świadomy wybór. To był oficjalny dżingiel festiwalu, który towarzyszył nam w trakcie, kiedy promowaliśmy jego edycję. Dla krótkiego wyjaśnienia, o co chodzi w ogóle z takim festiwalem, jaki jest jego cel i po co tutaj akurat Państwo przyszliście, yy... Najbardziej wyjaśni to następny materiał, który przewidzieliśmy jako również otwierający tego typu przedsięwzięcie, ale pokrótce chciałbym powiedzieć, co jeszcze dzisiaj w ciągu tych dwóch dni najbliższych, czyli dzisiaj i jutro, może nas czekać, jeżeli chodzi o repertuar. Podzieliliśmy to na dwa dni, dlatego że obszarność materiału, którą dysponujemy, która jest dostępna zarówno w internecie, jak i w niezależnych źródłach informacji, jest na tyle wielka, że tak naprawdę, żeby przedstawić w 100% wszystko, co udało nam się zbadać, dotrzeć i zarejestrować, no musielibyśmy tu poświęcić cały tydzień i też by brakło czasu. Wobec czego tematycznie te dni są tak ułożone, że w pierwszym dniu ujawniamy kończymy z manipulacją, która się przejawia w takich rzeczach, jak media, w takich rzeczach, jak klimat, czyli tutaj mamy naukę, w takich rzeczach, jak zdrowie, w takich rzeczach, jak polityka i w końcu to wszystko stala się w coś, co nazywa się świadomość i ta świadomość też jest manipulowana na różne sposoby. Chcemy dzisiaj, w tym pierwszym dniu przedstawić Państwu, w jaki sposób te manipulacje się dokonują tylko i wyłącznie po to, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć to czym kierują się inni ludzie po to żeby skupić naszą uwagę nie w tym miejscu co trzeba i to jest dzień dzisiejszy, natomiast dzień jutrzejszy będzie bardziej upochowiony, dlaczego w ten sposób, ponieważ ta część jutrzejszego dnia ma nas wyprowadzić zupełnie w drugą stronę, czyli tak jak w zeszłym roku nazwaliśmy festiwal, jego część druga była drugą stroną medalu, tak dzisiaj przedstawiamy jedną stronę medalu, a jutro drugą stronę medalu i jutro będziecie po takim dniu Państwo mogli dokonać świadomego wyboru, wiedząc na czym to wszystko polega. Pokrótce jeszcze powiem tylko o krótkich Zmiana, które nastąpiły w trakcie przygotowywania do festiwalu. Wstępnie w programie były nieco inne zagadnienia do, do przedstawienia, natomiast na chwilę obecną dzisiejszy dzień wygląda w ten sposób. Ponieważ rozchorował nam się jeden z prelegentów, który miał akurat zacząć dzisiejszy dzień festiwalu odnośnie sytuacji w mediach, Wobec tego też zdecydowaliśmy, żeby awaryjnie wyświetlić nieco inny materiał filmowy, który jakby też zastąpi tą jego prelekcję. Jest to materiał filmowy, który nazywa się Orle Przewraca się w grobie. I ten film w pełni naprawdę oddaje to, co dzieje się w sytuacji mediów tak zwanego głównego nurtu. Jeżeli chodzi o epizod związany z klimatem, tutaj mamy film pod tytułem Chmury Słuchają się gwiazd. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj też nastąpiła krótka zmiana, ponieważ osoba, która też miała tutaj przedstawiać sytuację GMO w Polsce, niestety nie będzie mogła dojechać, wobec czego jeżeli jest to temat zdrowotny, to postanowiliśmy wyświetlić film pod tytułem Zdrowie na sprzedaż. Tutaj prelegent też pojawi się, który opowie o tych manipulacjach, o swoich badaniach w kierunku tego, jak wygląda faktycznie ten system zdrowotny i na czym on się tak naprawdę opiera. Jeżeli chodzi o politykę tutaj zmian, tak za bardzo nie ma, natomiast y, będzie wyświetlony film Polska kompilacja Prawdy 2010, autora y, Filipa Miharczyka. i tutaj pozostaje dalej ten sam prelegent. Jeżeli chodzi o świadomość, tutaj też na bardzo się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o materiał filmowy, myślę, że będzie to taka swego rodzaju niespodzianka, którą przygotował sam prelegent. Co do dnia jutrzejszego, myślę, że będzie można jutro sobie to na spokojnie omówić. W razie czego posiadacie wszyscy Państwo programy, bądź za chwilę będą one dostępne tutaj przy wyjściu. Myślę, że możemy przejść sprytnie dalej do kolejnej rzeczy związanej z naszym festiwalem. Jeszcze krótko, proszę Państwa, na temat tego, co w jaki sposób ten festiwal zorganizowaliśmy. Na naszej stronie internetowej, w stronie Festiwalu Filmów Kontrowersyjnych znajduje się pełen przepis, który każdy z Was może ściągnąć, przeanalizować sobie na spokojnie, zorientować się, w jaki sposób takie imprezy można organizować u siebie w mieście, jeżeli ktoś przyjechał z daleka i taką inicjatywę cały czas w sobie nosi. Tam jest ten przepis, można z niego skorzystać jak najbardziej. Stwierdziliśmy, że jest to przedsięwzięcie, które ma dotrzeć do wszystkich ludzi. Chcemy promować tą bezgotówkową wymianę w przypadku takich operacji, które muszą zaistnieć. Chcemy promować to, że ten pieniądz, którym jesteśmy tak bardzo zniewoleni jest nam zbyteczny i jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić za darmo. Dlatego wejście na ten festiwal jest darmowe, dlatego dostaniecie Państwo płytki z materiałami, które się na tym festiwalu znajdą, dlatego jest to tutaj w tym miejscu. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do prelegentów w trakcie ich przedstawień, bardzo prosimy o to, żeby poczekać zakończenia prelekcji, oni na wszystkie pytania na pewno odpowiedzą. Przejdźmy szybko do tego, co jest związane. Dzięki Rondzie Sztuki w którym się znajdujemy dzięki biurze kadr medycznych, dzięki sklepowi Bocian i dzięki naszym patronom medialnym, internetowym, który jest 14, ten festiwal mógł się odbyć. Tytułem chmury, słuchają się gwiazd, i jest to zupełnie inne spojrzenie na tematykę w tym związaną z globalnym ociepleniem no nie, no nie, no nie. niż ta, która jest przekazywana za pośrednictwem mediów głównego nurtu i tych osób, które największe czerpią profity z zaistniałego właśnie rzekomego globalnego ocieplenia. Cześć, Państwo. Zaobserwujcie jak to wszystko wygląda, jak nauka traktuje pewne elementy, o których, na których powołują się ci, którzy zaciekle bronią tego globalnego ocieplenia. W poprzednim dokumencie tam była postać Alagora, on jest jednym z prekursorów utworzenia właśnie tego ruchu na rzecz CO2. Tutaj, myślę, w naukowy sposób jasny i przejrzysty. Otrzymacie Państwo zupełnie inne, odmienne zdanie, które przez tych, którzy mają w tej największe zyski, jest hamowane. Jest hamowane na poziomie takim, że porównywane to jest do teorii spiskowej. Nic więcej więcej nie chcę już zdradzać. Zapraszam na oglądanie tego dokumentu. Później po dokumencie mamy wykład, na którym będzie w nawiązaniu tego klimatu omówione Przypuszczam, że w szczegółach kwestia nieznanych dla nas tak bardzo, ale okazuje się, że bardzo ważnych smug chemicznych. Ale najpierw dokument zapraszam na do obejrzenia. Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć. Przepraszam, Przepraszam może trochę mi się język oglądać z powodu całonocnej jazdy. Troszkę o temacie manipulacji pogodą, o tym, co widzimy wszyscy, co możemy sprawdzić, na znaczy możemy co możemy sobie naocznie... O, o czym możemy się przekonać. Będę się tutaj posiłkował materiałami. Troszkę będę czytał, ponieważ temat jest oczywiście bardzo szeroki. Powiem o kilku elementach. Pierwszy to jest właśnie sługi chemiczne. Przetłumaczyliśmy film Areozolowe zbrodnie, który można obejrzeć na, na tutaj moim portalu. David.ip. Jest to temat bardzo ważny. W tej chwili można powiedzieć jeden z najważniejszych. I myślę, że powinniśmy się tym dokładniej, dokładniej temu przyjrzeć. Najbardziej trudne do akceptacji przez nas jest to, że musimy się zawsze opierać pewnymi autoryt autorytetami. Wierzymy tylko i wyłącznie autorytetom, ponieważ no, one mówią prawdę. Nie możemy raczej od nich tego oczekiwać. Pokażę Wam przykłady tych artykułów, w których jest zamiast uzyskania konkretnych odpowiedzi uzyskujemy jedynie niesprawdzone informacje. Tak jak było w przypadku ostatnich, ostatniego artykułu w Angorze na przykład. Najprawdopodobniej mamy, wszystko na to wskazuje, z dosyć zaawansowaną operacją militarną. Ona ma, to, ta operacja, przynajmniej kilka nazw, przez, wykonywana przez różne grupy. Jedną z taką najbardziej yy, dokumentowanych, można powiedzieć, jest operacja Deep Shields, czyli głęboka tarcza. Służy ona yy, między innymi stworzeniu yy, tak zwanej broni ostatecznej, broni ostatecznej masowego rażenia, opartej na falach skalarnych. Smugi chemiczne są jedynie, w tym akurat projekcie, takim pośrednikiem do realizacji tych celów. Oczywiście są inne operacje, które mają na celu tylko i wyłącznie same rozpowszechnianie, rozpylanie toksyn, a akurat w operacji DeepSheets chodzi o projekt HARF, czyli fale niskiej częstotliwości, wysokiej mocy, które są wysyłane i odmiany przez jonosferę są to oczywiście pomysły już dosyć stare pomysły Nikola Tesli który odkrył pewne zasady odnośnie manipulacji pogodą pewnego pewnej zasady fizycznej może do porównania ten teraz... to jest bardzo ciekawy taki rysunek co nas czeka w przeszłości jeżeli z innej troszkę dziedziny. Jest taki pewien rysunek w porcie Denver, w którym możemy zobaczyć taką pełną elektromagnetyczną osłonę w postaci symbolicznej tęczy wokół wszystkich ludzi. Do tego jeszcze tutaj wrócimy. To jest taki pewien plan, który jest realizowany. Czym jest smuka chemiczna? Przede wszystkim możemy zobaczyć, oczywiście, to przy, przy lątach samolotów. Tylko te ślady, które są zostawiane przez te samoloty, oczywiście się różnią. Oczywiście nie należy tego mylić z czymś, co jest zwykłą smugą kondensacyjną, tak zwanym contrailem. Jest to inaczej, jest, jest to taka chmura, rodzaj chmury zbudowana z kryształków powstających w górnej powierzchni. Jest to zjawisko fizyczne, powoduje ono skroplenie pary wodnej w stanie przechłodzonym, na wysokości kilku kilometrów wokół jąder kondensacji. Ona znika bardzo szybko. Praktycznie, kiedy możemy zaobserwować przelot takiego samolotu, to trwa kilku, czasami kilkunastu minut, ale przeważnie jest to 5-6 minut. Takie coś za samolotem bardzo szybko znika. Jest wiele oczywiście teorii mówiących, że od spaliny z silników odrzutowych. Yy, powodują właśnie powstawanie chmur i te spaliny, można powiedzieć, są tymi smogami chemicznymi. Ja potem Wam pokażę, że jest to nieprawda, yy, ponieważ mamy oczywiście analizę chemiczną tych spalin, została ona dokonana i skład spalin, które oczywiście stanowią, same w sobie są bardzo toksyczne, stanowią jądra kondensacji do yy, tutaj tych smog yy, kontrail ze samolotem. Ale nie mają nic wspólnego z innymi środkami, które się nie rozpływają tak szybko, które trwają całymi godzinami. Oczywiście są, jak pokażę na zdjęciach, w postaci takich różnych powiedzmy, wzorów, pasów, wielokrotnych przyrodów, równoległych jakichś kadr. Tak jakby chciano stworzyć taką, powiedzmy, osnowę. Tak jak możecie zobaczyć, jest, no, Oczywiście w pierwszej, na pierwszym rysunku widzieliśmy smugę kondensacyjną, która składała się z kształtów lodu, kiedy one ocieplenia, znikały. W przypadku smug chemicznych mamy pewne stałe związki, pewne stałe substancje, które, stałe cząsteczki, polimery, metale, które oczywiście się nie rozpływają, dlatego takich może mieście kiedyś w okazję zobaczyć samoloty pożarnicze. One opadają w postaci takiego powiedzmy takich chmur w stronę wiatru. Są takie jakby rozwiewane w, w kierunku w kierunku wiatru lub opadają swobodnie do ziemi. Możemy zobaczyć takie jakby barkoczyki wokół tych tak zwanych chemicznych. Oczywiście temat ten jest cały czas ośmieszany, cały czas nie można uzyskać jakichkolwiek wiarygodnych informacji przed media. Na Zachodzie jest czasami sytuacja troszkę inna. Ostatnio Guardian, naukowcy w tamtym artykule przyznali, że smugi chemiczne są faktem. Po prostu przyznali ich istnienie, przyznali ich istnienie tego, co widać. Tak jak już mówiłem, sam, jest kilka projektów. Jeden z projektów to jest manipulacja pogodą poprzez smugi chemiczne dzięki antenom, tak tzw. projekt HARF. Podstawowym zadaniem tego projektu jest wysłanie wiązek elektromagnetycznych na najwyższe warstwy atmosfery. Wiązek o mocy jakiegoś 3, 3 GW i więcej. Yy, używa się do tego, tu możemy zobaczyć mapę z ze smugami widać, że te smugi są, bardzo długo się utrzymują możemy zobaczyć troszkę inne zdjęcie oczywiście jest, jest wiele tłumaczeń tego yy, po co są te smugi rozpylane Mówi się często, że jest to, ma to nam, yy, na celu yy, odizolowanie promieni słonecznych, aby nie podkrzywała się nasza atmosfera. To jest oczywiście teraz najmodniejsze tłumaczenie, ponieważ to jest najbardziej przyznawane. Yy, ma to na celu naszą ochronę. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ sami globalnego ocieplenia jest, yy, jest po prostu mitem. Te informacje zostały już też, też oczywiście udowodnione. Najlepsze badania, jakie do tej pory były zrobione, były wykonane przez Instytut Karnikom. Na tej stronie możemy zobaczyć bardzo dokładne analizy chemiczne, analizę składu wszystkich substancji, które udało się zidentyfikować z tych smogów, Także to jest to nieprawda, że nieznany jest skład chemiczny. Mamy też tam ogromną ilość dokumentacji, listów. Mogę jeszcze tylko tutaj dodać, że... To jest przykład instalacji na Lasce. Oczywiście te instalacje nie są tylko w tym miejscu, ale w wielu innych. W Australii, w Japonii, w Rosji można zobaczyć w niektórych zdjęciach w internecie działające urządzenia Tesli. Tesla odkrył pewien efekt. To jest taka podstawa fizyczna, w jaki sposób można poprzez fale elektromagnetyczne zmieniać pogodę. Odkrywam m.in., że fala elektromagnetyczna, która uderza w Ziemię, powoduje, że Ziemia rezonuje falą akustyczną, tak zwaną falą akustyczną stojącą, która jest podstawą tworzenia się frontów atmosferycznych. Więc kiedy mamy w tym momencie podstawy fizyczne, jest naprawdę wiele, wiele zakusów na to, aby manipulować pogodą z najróżniejszych względów, nie tylko ekonomicznych, ale i militarnych, co jest chyba jasne. Mówi się, że oczywiście nie ma takich systemów manipulacji pogodą. Potem wam pokażę, że patentów już funkcjonujących jest przynajmniej setka. Teraz może przejdziemy do y, tutaj zastosowań. Jest oczywiście kilka teorii i najprawdopodobniej operacje wojskowe, które stoją za tymi y, smugami. Jest ich kilka rodzajów. Powiedzmy rodzajów tych, tych operacji. Pierwsza, jak mówiłem, to jest stworzenie właśnie systemu manipulacji pogodą. Sposobu, sposobu się, do tego sposobu używa się technologii Tesli. Drugim efektem, który chcą uzyskać, jest to rodzaj, który się nazywa ten projekt Deep Shields, czyli broń skalarna masowego rażenia. Chcą zmienić, powiedzmy, albedo naszej, naszej atmosfery, ale nie dlatego, żeby słońce odbijało, odbijało się promienie słoneczne od, od atmosfery, ale to albedo chcę zmienić na samych anten harfa. W ostatecznym efekcie, zmieniając, ponieważ w tych smugach niektórych są metale, takie jak aluminium, bor, powiedzmy magnes, jak to udowodniono w Instytucie Karmikoma, wystarczy niewielka ilość, parę procent wprowadzenia do atmosfery tego typu metali i zmienia się charakterystyka elektryczna. W ostatecznym efekcie projekt tarcza Dipsitz ma na celu utworzenie takiej tarczy. Ona działa, ma działać w ten sposób, że kiedy nadatuje na przykład jakiś pocisk albo samolot generuje, generują specjalne anteny potężną dawkę promieniowania, które jonizuje powietrze wokół tego celu i go po prostu spala. Taki rodzaj można powiedzieć, punktowego lasera. Takie są założenia. Projekt może się wydawać dosyć absurdalny. Ostatnio widziałem, że na pewnych zdjęciach w filmach instruktażowych firmy zbrojeniowej Izraela, w której pokazywali w przyszłości zastosowanie podobnych podobnej tarczy wokół swoich czołgów. Nie mam tego filmiku, a może innym razem uda się go wydobyć. Drugim zastosowaniem oczywiście, ponieważ smugi chemiczne różnią się składem, same w sobie spełniają też inne zadania. Oczywiście są dla nas trujące. Może one nie mają tak do końca na celu powiedzmy, masowej te populacje, abyśmy, powiedzmy, masowo, nas, yy, masowo byli wytrowani, ponieważ jest to dosyć nieefektywny sposób rozpowszechniania, ale na dłuższą metę można powiedzieć, że osiągną dwie na jednym ogniu. Oczywiście są, jest to wynik yy, smug, można powiedzieć, tego pierwszego typu dotyczącej harfa, projektu harfa. Są też smugi, które zawierają tylko i wyłącznie komponenty organiczne. Potem przeczytam właśnie, jaki jest skład tych smug z komponentami organicznymi, które oczywiście już nie mają zastosowania militarnego, tylko właśnie są skierowane przeciwko, powiedzmy, ludziom i, i życiu, życiu Ok, teraz przeczytam może skład smug chemicznych, jakie się udało zidentyfikować, które były, które są ukryte pod kryptoninem Coverleaf. Oczywiście, w są. W ten projekt Kowernik zakłada nie tylko komunikację wojskową, modyfikację pogody, rozwoju broni kosmicznych, badania ozonu, globalnego ocieplenia, testy broni biologicznej i wykrywania. Zrzucanie ton materii cząsteczkowej samolotów dokonało geoinżynierii inżynierii atmosfery naszej planety wysoce naładowaną i elektrycznie przewodzącą plazmę użyteczną dla projektów wojskowych. Powietrze, którymi oddychamy, jest pisane syntetycznymi włóknami rozmiarów azbestu i toksycznymi metalami, nie wyłączając soli baru, aluminium, prawdopodobnie radioaktywnego toru. Te materiały działają jak elektrolity, by wzmocnić przewodność wojskowych radarów i fale radiowych. Hmm na równi z oszywnikiem i z supersant ludzkiego systemu odpornościowego bar, osłabia ludzkie mięśnie, nie z tych w sercu. Dychanie aluminium przedostaje się bezpośrednio do mózgu i specjaliści medyczni potwierdzają, że powoduje on stres oksytacyjny w trance mózgowej, co prowadzi do powstawania podobny do jak w alzheimerze neuronowych. Radioaktywny toli jest znany z białaczki i innych nowotworów. Tylko mały procent wojskowych projektów w modyfikacji atmosfery jest niewidoczny. To, z czego nie możemy zobaczyć, jest w sobie niebezpieczne. Istnieje dobrze udokumentowany biologiczny składnik. Są to m.in. kombinacje wirusów, bakterii, grzybów, mykoplazmy, fungi, podwodnionymi komórkami krwi i różnymi egzotycznymi okay. markerami. np. przykład składnikami płytek krwi i innych tego typu rzeczy. Także są to dosyć, dosyć złożone, można powiedzieć, składem związki. Okay. Jedną, jedną, z najczęściej słyszanych rzeczy, która ma na celu nam wyjaśnić, czym są smugi, jest oczywiście, to jest, o, to jest, to są zdjęcia, pokazujące tzw. dziury w niebie. Dosyć dziwny układ chmur wyrwanych z, powiedzmy warstw. Jest efekt działania właśnie broni elektromagnetycznej. jakiś rodzaje eksperymentów. Można ją zobaczyć właśnie wykonane w ten sposób. jest taka oczywiście wizja pewnej zwanej broni skalarnej jest ta też pokazana w pewnej. Ciekawej grze. Teraz Wam pokażę Państwu jedną z najczęściej, najczęstszym tłumaczeniem jest, które nam naukowcy próbują wmówić, co można przeczytać w różnego rodzaju artykułach, że jest to dodatek do paliwa. Najczęściej się mówi, że jest to, że Amerykanie z, z stosowali nawet dodatki do paliwa i to powoduje właśnie powstawanie tych smogów. Jak to wam pokażę w takich przykładach, że jest to nieprawda. Informacje, które są pokazywane na przykład w różnych gazetach czy, czy stronach internetowych, powiedzmy oficjalnych mediów. Tutaj jedna z pani napisała, z pani, że rząd USA nie udziela żadnego komentarza, tylko ym co wzmaga nastroje zwolenników teorii spiskowej związanej z chemii time, tajem, którzy tajemnicze smugi wiążą z wojskiem. Przykładowo, tak tłumaczę, w 1998 roku armia amerykańska wprowadziła nową grupę chemikaliów do paliwa lotniczego o nazwie JP-800. Ulepszone paliwo to wielka oszczędność dla armii. No i tutaj jest już oczywiście pierwsze kłamstwo, bo to po pierwsze ten dodatek nie wprowadziła armia, tylko firma Boeing. Jest tam dodatek stosowany w policyjnych helikopterach, w których samolotach, jak Hornet, czy innych. Wojsko nie stosuje tego, wojsko bardziej stosują, to jest oczywiście efekt stosowania tych dodatków. One mają właśnie na celu bardziej zaoszczędzenie, tego dymienia, wyrzucania toksycznych substancji to bardzo widać na takim przykładzie tej turbiny silnika doda efekt dodania e, tych składników także one dodatkowo te składniki zmniejszają właśnie ilość wyrzucanych tych toksycznych substancji prostu tak przeciwnie niż e, niż się mówi e, ten dodatek e, on ma na celu obniżenie na przykład poziomu, za, e, poziomu e, temperatury zapłonu aby Paliwo, powiedzmy, nie ulegało się wiąże ze względów pożarowych, żeby szybciej nie, nie mogło wywołać pożaru, powiedzmy, nie zamarzało, nie, zamarza, nie zamieniało się w żel w typowych takich, powiedzmy, technicznych, praktycznych zastosowaniach. Jeśli chodzi o armię, to armii interesują tego typu dodatki. Ich interesuje bardziej stworzenie tak zwanego uniwersalnego paliwa, czyli takiego, którego można zastosować do motoru, do ogrzewania, do helikoptera, do czołgu i do śmigłowca. Mamy tak zwane parę, powiedzmy, uniwersalne. I ono jest zupełnie inne, niż nam podaje, że jest to na przykład JT-8, to najczęściej, najczęściej, wytłumaczenie, czym są smugi. Tutaj udało mi się zdobyć, powiedzmy, pełen opis tego, czym są spaliny wyrzucane z silnika odrzutowego. Jak widzicie, to jest dosyć bardzo skomplikowany koktajl. Jest tutaj bardzo dużo bardzo toksycznych substancji. Same w sobie spaliny silnika użytowego są niezwykle trujące i nie potrzeba żadnych smuk, aby się nimi tu światom badania ludności i chorób wokół, wokół lotnisk, ponieważ są to badania pewnej organizacji, która, która na zlecenie wykonała badanie składu powietrza wokół, wokół lotnisk. Tutaj, tutaj oczywiście żadne, żadna z tych substancji nie jest tym, co jest w smogach chemicznych. W smogach chemicznych nie tutaj na przykład nie występują związki ani baru, ani aluminium, ani polimery, ani grzyby, ani bar, ani tor, ani inne tego typu metale. Są to oczywiście jakieś tutaj różne węglowodory, czy, czy benzen i innego typu substancje. Oczywiście te substancje stworzą tak zwane jądra kondensacji, dlatego ze samolotem możemy zobaczyć właśnie smugi chemiczne, ale to nie są te substancje, które są rozpylane dodatkowo, ponieważ jak możemy często zobaczyć smugi, które się nie, roz... nie rozpływają w powietrzu, nie są rozpylane tuż za silnikiem. Kiedy ktoś ma dobre sprzęt obserwacyjny, może to, to zauważyć, że one wychodzą przeważnie z skrzydła, ale nie z silnika. Oczywiście sama ilość wyrzucanych gazów spalinowych z silnika odwrotnego jest, jest, jest ogromna. Tak jak tam dole napisano, dwuminutowe działanie silnika 747 to jest tak, jakby się włączyło 2,4 miliona kosiarek do trawy jednocześnie. Także ilość spalin generowanych przez taki silnik jest, jest ogromna. Oczywiście w tej chwili są ogromne przymiarki do manipulacji klimatem na najróżniejsze sposoby. Ostatnio pojawiają się artykuł, tutaj mamy pierwszy artykuł z, z portalu wiedzy z Onetu, to jest przedruk z CD Deutsche Zeitung, artykuł pod nazwą Naprawienie klimatu. Bardzo są tutaj ciekawe, ciekawe teksty. Politycy nie stanęli na wysokości zadania, do udziału wzięli się mówię, naukowcy. Za pomocą określonych zabiegów technicznych zmierzają oni uratować przed katastrofą. Jak widzieliście na, na filmie. I jeżeli śledziliście informacje na temat szczytu klimatycznego i informacje, że wyciekły e-maile z instytutu, który zajmował się właśnie badaniem globalnego ocieplenia, że ci naukowcy po prostu sprzekalowali dane, więc... Jak się okazało, Algor się nie sprawdzi, więc stwierdzili, że szczyt klimatyczny nie przyniósł porażkę. Dla wielu badaczy stało się jasne, że w kwestii zapobiegania nadmiernej ilości gazów cieplarnianych na polityków i objęcie konsensusu społecznego nie ma co liczyć. Więc naukowcy postanowili zająć się tą sprawą. Al się nie sprawdził, więc... Wysnuli kilka bardzo interesujących pomysłów, podejrzewam, że jeszcze gorsze niż same smugi, jak na przykład wprowadzenie do atmosfery siarki. Oczywiście nie jest to jakaś tam mała ilość siarki, ale są to miliardy siarki, która miała rzekomo, aby yy... oczywiście też odbijać promienie słoneczne. Jakie będą tego skutki w skali globalnej, to możemy sobie tylko wyobrazić. Oczywiście tym pomysłodawcą całego, całego systemu naprawiania klimatu jest doradca Baracka Obamy, John Holder, który oczywiście jest prekursorem i wielkim zwolennikiem masowej depopulacji. W tym artykule jest tutaj wiele bardzo ciekawych i bardzo dziwnych pomysłów, Przede wszystkim za wszelką cenę chcę nam się mówić, że dwutlenek węgla pozostanie w atmosferze przez wiele lat nie pozbędziemy się skutków jego obecności, nawet jeśli nie podejmiemy energicznych działań. Oczywiście wiemy, że dwutlenek węgla, służy to, że go bardzo łatwo się pozbyć. Niestety sadzić większą ilość zielonych roślin, go używają do procesu fotosyntezy. To jest też najdziwniejszy sposób. Podatek od CO2 to jest tak jakby podatek od życia, podatkowanie wody, powietrza, Wółczanek węgla. Wółczanek węgla jest niezbędny po prostu dla życia planety, więc jest to dosyć dziwny pomysł. Tak jakby ktoś chciał opodatkować wodę. Tutaj jest wiele takich śmiesznych pomysłów, jak rzucenie oczywiście soszewek już tam miliardów baloników z metalem. zatruźnię na przykład oceanów, różnymi substancjami. bardzo ciekawy artykuł, który ci chodzi. Moim zdaniem najlepszym pomysłem na, na uratowanie tego klimatu jest to, żeby ci naukowcy w ogóle nim nie zajmowali. Oczywiście, to jest, może tutaj powiem trochę na temat yy, tak zwanego największego uszustwa historii, czyli globalnego yy, ocieplenia. Oczywiście ujawnili to yy, dziennikarze Herald Sun, którzy opublikowali, ujawnili większość z tego ponad tysiące e-maili, dokumentów. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z największym skandalem naukowym wszechczasów. Zamieszani są klimatolozy. Zamieszani są to najwięksi klimatolozy. Jak się okazuje, ich yy, e-maile były dosyć takie bardzo byli lekceważące publikowali teksty między sobą, że ludzie są jak owce i można im mówić i sprzedać każdą informację i tak we wszystko uwierzą tak jak tutaj jeden z czołowych można powiedzieć Przeciwników tego globalnego ocieplenia. Globalnego John Coleman, który był założycielem takiego legendarnego kanału telewizyjnego, publikował kilka bardzo ciekawych tekstów w artykule. O czym mogliśmy się przekonać na, na ostatnim, na ostatnim tutaj kongresie klimatologicznym, który był wielkim archiologiem nie wypałem. Zresztą naukowcy przedstawili przekonujące dowody, że podstawa naszej argumentacji podwyższona ilość dwutlenkowego węgla w atmosferze, która powoduje jednostronny wzrost temperatur jest wątpliwa. Wszystkim z szeroko wygóśnionych oznak globalnego cieplenia dowieziono przesadę, brak związku z problemem, mogłaby być fałszywość. W klimacie występują normalne zmiany uzależnione przede wszystkim od cykli aktywności słonecznej. Przepowiedziana plaga huraganów nie nastąpiła. Katryna okazała się wypadkiem jednostkowym. W susze są odwracalne, lodowce się stabilizują, zaszczapa lodowa Arktyki wraca do normy. Kolejna prosi ekologów, by w związku z tym przestali ludzi straszyć, zaś siły do ziemi połączyli z miłoszczędzką z ludzkich oraz poziomu życia, do którego są przyzwyczajone. Kolejna zadanie, że globalne oświetlenie to największa usłyszał w historii, stworzona na podstawie zmanipulowanych danych długoterminowych. Sądzisz, że iluzji gwałtownego postępu przecieplenia klimatu stworzono w celach politycznych oraz że zawali, zawali się ona na, na, za 10-20 lat, z zapowiedzianych katastrof, nie nastąpi. Oczywiście, jak mówisz, że hmm, powtarzane kłamstwo bardzo często staje się oczywiste prawem. To Jest taki ciekawy, fajny rysunek przedstawiający Algora, jego globalne ocieplenie. Mieliśmy okazję ostatnio zobaczyć ten antykuł w Angorze. Najstremowe media nasze zajęły się tym problemem. Z Jasnej Góry mi się zainteresowali się faktem, że tuż po przelotach samolotów nagle spadły ulewne deszcze. Oczywiście po tym, krótko po tym artykule yy, nasze media znalazły eksperta. To, to jest, jest przykład właśnie. Smuk które nie znikają, które zaczynają opadać do ziemi. To znaczy są tam cząstki bardzo, bardzo ciężkie. Yy, jako kont artykuł Niedawno, to był 8 czerwca, jeden z profesorów tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział coś takiego. Myśl, że ktoś mógłby oddziaływanie na chmury samolotu skutecznie wywoływał szkodliwe zjawiska atmosferyczne, i w świetle obecnej wiedza absurdalna. Profesor Krzysztof Haman. Wysuwanie przypuszczenia, iż ostatnie ulewy i powody w Polsce mogą być skutkiem rozstrzygania tajemniczych substancji przez tajemnicze samoloty są z naukowego punktu widzenia całkowicie absurdalne. A ogłaszanie ich w miejscu, które przez wielu ludzi uważają za wielogodność informacji jest nieodpowiedzialne, odpowiedzialne, co dotyczyło Angory. Mogą one bowiem niepotrzebnie pogrzebać niepokój społeczny, który i tak w ciągu w wyniku wydarzeń ostatnich miesięcy osiągnął bardzo wysoki poziom. No i oczywiście to była jedy, jedyna argumentacja, którą nam przedstawił Pan Profesor, że żadna technologia odnośnie manipulacji pogody nie istnieje. Mogę wam powiedzieć, że jak najbardziej istnieje. Tutaj udało mi się zdobyć pełną listę ponad setki patentów. Które dotyczą tylko i wyłącznie manipulacji na pogodzie, wywołania sztormów, burz, huraganów i innych tego typu rzeczy. Są to oficjalne patenty, dokumenty, jak widzicie jest ich tylko trochę. To oczywiście według profesora są rzeczy, które, technologie, które nie istnieją. To nam zostało sprzedane i oczywiście opublikowane we wszystkich możliwych mediach, możliwych gazetach. we wszystkich stronach. Także zamiast konkretnych informacji, które powinniśmy uzyskać, aby ludzie, powiedzmy, uspokoić ludzi, uzyskaliśmy praktycznie nic. Jedynym argumentem, jaki profesor dysponował, to był fakt, ja jestem profesorem. Ja pracowałem u Amerykanów przez ileś tam 20 lat. Ja wiem lepiej. Nie przedstawił żadnego, żadnego, argumentu, żadnego wyjaśnienia. Nie zadał sobie nawet, powiedzmy, jakiekolwiek trudu, aby, aby zbadać sytuację. No i oczywiście um, artykuł w Angorze został, się mówi, całkowicie w tym momencie zdyskredytowany. Um, to, to nie jest metoda, ponieważ um, ilość powiedzmy, operacji wojskowych, ilość, ilość, tych smug dosyć mocno wzrasta. Ostatnio nawet samoloty wojskowe typu Herkules zaczęły to, te smugi rozpraszać. Jak do y, więcej szczegółów oczywiście jest w tej filmie Aerozolowe zbrodnie, które, które przetłumaczyliśmy, jest tam ym, przedstawione Komplet, y, konkretne porady, w jaki sposób się pozbyć metali toks toksycznych. Metali, substancji chemicznych naszego organizmu, bardzo konkretne porady. Y, dlatego y, warto, warto ten film obejrzeć. Tego problemu y, nie, nie ominiemy. W tej chwili nam się sprzedaje y, bańki tego typu. Znaczy, naukowcy i media przyznają, tak, fakt, są smugi, widzimy je, są to na pewno y, nietypowe operacje wojskowe, ale w tej chwili służą naszemu dobro. To znaczy walczą z globalnym ociepleniem, które jest mitem, czyli kłamstwo, tłumaczą innym kłamstwem. Bardzo, bardzo ciekawa metoda. Y, w... Oczywiście y, najbardziej na tym Cierpią ludzie, ponieważ wkrótce, kiedy zostanie przekroczona, powiedzmy pełna masa, dawka krytyczna tych, tych metali, ludzie zaczną dosyć mocno chorować. coraz częściej się doniesienia o tym, że kiedy przylatują tego typu samoloty, ludzie zaczynają mieć problemy z oddychaniem, źle się czuć, są osłabieni, przemęczeni, mają problemy z koncentracją. Jest to jest wynik dostawanie się do organizmu dużej ilości aluminium. Może być też oczywiście efektem ubocznym operacji wojskowych związanej właśnie z projektem Deep Shields, ale też i jak się okazuje celowym działaniem ponieważ nie wszystkie, nie wszystkie smugi są właściwie podobne nie wszystkie są jednakowe i, i są tak jakby pojawiają się w pewnych okresach i w pewnych warunkach. Przeważnie wtedy, kiedy jest niebo bezchmurne, muszą wystąpić odpowiednie warunki ciśnienia i temperatury. Nie wykonuje się w nocy. Ale jak się okazało ostatnio, że najprawdopodobniej są też wykonywane pewne nocne przeloty. Oczywiście są to wykonywane też działania typowo-militarne, tak jak w kiedy się rozpiera już po prostu złożony uran a nad naszymi, powiedzmy, rejonami, jak do tej pory nikt dokładnie tego problemu nie zbadał. oprócz praktycznie fragmentarycznych artykułów w mainstreamowych mediach, temat jest całkowicie wyśmiewany. Myślę, że to jest wielkie pole do popisu dla nas, aby zadawać te pytania, ponieważ jest to coś, co się dzieje nad naszymi głowami. Tak jak widzieliście, co można znaleźć w internecie, bo staram się publikować w formie tego szerszego artykułu, to czym się tłumaczy, że spaliny samolotu nie zawierają tych składników, które zostały zidentyfikowane w smugach chemicznych, więc jest to najprawdopodobniej, znaczy najwyraźniej dodatkowy komponent, niezależnie nie związany zupełnie z, z działaniem silników, więc jest to coś, o czym musimy się dowiedzieć, czym to tak naprawdę jest i dlaczego się robi to bez naszej wiedzy. Powinniśmy naprawdę zacząć zadawać bardzo poważne pytania naszym posłom, dziennikarzom, gazetom, zorganizować jakąś szerszą kampanię na ten temat, aby uzyskać konkretne odpowiedzi, bo oczywiście ten stan na pewno będzie się pogłębiał i jak widać, nikt nie ma zamiaru się tym zająć. Oczywiście w Stanach. Były, nie tylko w kilku, w kilku, innych krajach Europy też. E, konkretne zapytania nawet ze strony wojskowej, ze strony oczywiście wywiadów. Czym są te rzeczy, które się rozpalają ich głowami? Oczywiście te osoby zostały całkowicie zignorowane, nie używano ich odpowiedzi. E, wszystkie, powiedzmy, te listy są opublikowane na stronie e, karnikom.com. No to z mojej strony wtedy wszystko dziękuję bardzo. Za uwagę. Dziękuję Krzysztof bardzo, bardzo przedstawiłeś przedstawi w tak krótkim, krótkim czasie, czasie tak dziękuję. wiele informacji. Także mamy dokument o zdrowiu za sobą. U. Tutaj chciałbym jeszcze w ramach jakby dopowiedzenia o pewnych kwestii, które można było w trakcie dokumentu zaobserwować. Yy, otóż, łamowała patentę. Yy, no, nie mamy na tyle dzisiaj czasu, żeby przedstawić Państwu kolejny dokument, który przedstawia sprawę prawa własnościowego, czyli tak zwanych <śmiech> praw autorskich i rzeczy z tymi związanymi, związanymi również ze sprawami patentowymi, ale jak przyuważycie i prześledzicie odpowiednie informacje, które dotyczą yy, zarabianie wielkich pieniędzy, to z reguły one się właśnie opierają na tych prawach patentowych. I tutaj oprócz firm farmaceutycznych, które jak widzieliśmy w tym dokumencie atakują na różne sposoby i mają wielkie pole do popisu, bo posiadając większość majątku potrafią w jakiś sposób wpływać na rządy, co później konsekwentnie jest widoczne w ich działaniach, co ten dokument również przedstawił. Chciałem się odwołać do sytuacji, również związanej ze zdrowiem. Tutaj mam na myśli żywność. Otóż żywność modyfikowana genetycznie, czyli takie MO, ona również jest wspierana przez pewne koncerny. Ona również opiera swoje działania na prawach patentowych i ona również w jakiś sposób postanowi uzależnić tego, kto skorzysta, z, czy z produkcji tej żywności, czy właściwie nawet i potem z konsumpcji, uzależnić od tego produktu. I należy się zastanowić, należy podjąć badania, rozpocząć poszukiwania, poszukać w internecie, poszukać tam, gdzie jest możliwe odszukanie tych wszystkich informacji, po to, żeby, tak jak ten dokument może nie w pełni, ale są równie dobre i równie mocne argumenty przekonywujące o tym, na ile i jak bardzo jest to szkodliwe. Ja chciałbym tylko jeszcze wspomnieć jedną rzecz. W naszym kraju i jest obecnie działająca jakby w zawieszeniu ustawa na temat organizmów modyfikowanych genetycznie. I ta ustawa tak naprawdę jest tylko papierową ustawą. Jest na stronie Koalicji do Spraw Walki z, na rzecz naturalnego środowiska jest tam film który z konferencji, który przeprowadziła właśnie ta organizacja, opowiadający o tym, jak prawnie wygląda status żywności GMO w Polsce. I ku wielkiemu zaskoczeniu yy, odbiorców tego dokumentu okazuje się, że wiele osób tego nie podchwyciło, ponieważ media głównego nurtu, o których były już prezentacje, był film na samym początku, nie przekazały takiej informacji. Nie przekazały takiej informacji a będąc na konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową pojawił się komentarz, który jakby dyskredytował tego typu działania obrazując, przedstawiając tych ludzi jako y, kolejnych wyznawców teorii spiskowych. I tutaj, proszę Państwa, należy się bardzo zastanowić, czy jeżeli jest to możliwe w pikfarmie, to modyfikując żywność też zadziała to tak samo, to przełoży się to na wszystkie aspekty naszego życia. I Trzeba się teraz zastanowić, czy my będziemy się na to zgadzać przez to, że będziemy przytakiwać głową, powiemy sobie, że nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, czy zaczniemy o tym głośno rozmawiać i zaczniemy motywować tych, którzy są w stanie zrobić. Bo po to organizowane są takie przedsięwzięcia, żeby pewne rzeczy puścić dalej. Coś musi być zasiane, żeby mogło potem wyrosnąć. To tyle odnośnie aspektu żywności modyfikowanej genetycznie. Oddaję teraz głos Maśkowi, który przedstawi swoje badania na temat tego, w jaki sposób informacja o świńskiej grypie zdominowała cały świat. Jest dziękuję za um, Cieszę się, że bardzo tak dużo w ogóle. Cieszy. E, ja tu jestem tak przypadkiem zupełnie, bo prelegent, który ja tutaj być, nie mógł jechać, Także ja przygotowałem na prędce coś, czym się zajmowałem um, w grudniu i listopadzie i grudniu zeszłego roku, czyli wtedy, kiedy wybuchła pandemia świńskiej grypy. Kiedy rzeczywiście było groźnie, nie wiem, ja się bałem, Um, zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem grzebać, zacząłem szukać, dlaczego, powiem trochę później. Um, jeśli chodzi o to wystąpienie, o prezentację, to w związku z tym, że nie miałem czasu, mam pewien dokument, który wygląda tak jak wygląda. Musimy przed niego przepchnąć, zrobię to szybko, natomiast tu jest dużo ciekawych informacji i zdecydowanie warto. Ja go będę przepłatał kilkoma filmami i dokumentami, które potwierdzają to, co jest tutaj napisane. A potem przejdziemy do części przyjemniejszej, bardziej graficznej. Um, dobra, zaczynamy. Y jeszcze na początek nie wiem, czy jeszcze jest ktoś na sali, kto, kto uznaje, że coś takiego jak pandemia świńskiego na świecie rzeczywiście istniała. Um, nie wiem, bo to jest o tyle wygodne dla mnie, że część rzeczy, o których tutaj mówimy, w pewne rzeczy musicie uwierzyć, natomiast to chyba każdy wie. Pandemii nie było. Um, ja nie znam nikogo, kto by zachorował, nie znam nikogo, kto by znał, kogoś, kto by zachorował. E, także dużo strachu, mało chorób. Dobrze, zaczynamy. E, to jest dokument, który przygotowała pani, która się nazywa Teresa Avila, Avilla. Hiszpanka, która była lekarką przez jakiś czas, specjalistką od chorób wewnętrznych. Um, teraz jest zakonnicą w Barcelonie. I ona się zajęła tym tematem i zaczęła robić taki research poważniejszy, to znaczy źródłowy. Także jeżeli tutaj pokażemy w dół, troszeczkę tutaj do, do wszystkich faktów, są źródła naukowe. Jeżeli chodzi o te źródła, to, to są takie źródła jak New England Journal of Medicine, British Medical Journal, dokumenty oficjalne WHO, dokumenty ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, e, czyli do, oficjalne dane i, i poważane dzienniki medyczne, czasopismo medyczne. Zacznijmy więc od, od, od danych. Pierwsze dwa znane przypadki nowej grupy stwierdzono w Kalifornii 17 kwietnia. E, grupa okazuje się, że nie jest nowa. E, nowość tej grupy polega tylko na tym, że jest w niej szczep SOIV. Witamia pojawiła się już w 18 roku, Hiszpanka i w 1977 roku. Um, część osób powyżej 60 roku życia wdaje się przy na na tego wiwisa. Teraz to są dane do, do 11 grudnia, kiedy przygotowywałem ten dokument. Zmarło um, na nią 1227 osób w Europie, a ponad 9000 na świecie. Przy tym z powodu zwykłej sezonowej gryby zmarło 40 tysięcy w Europie a 220 tysięcy na świecie, to jest mały błąd. Były osobistości, które, które mówiły, że, że grypa jest rzeczywiście łagodniejsza, przebieg grypy świńskiej jest łagodniejszy niż, niż grypy sezonowe. To nikt specjalnie jest w Były dwie anomalie dosyć ważne przy tego rodzaju wydarzeniach. To znaczy sprawa materiału do produkcji szczepionek tego ptasią grypą. Nie wiem czy Państwo słyszeli o tym. Dziennikarka medyczna czy dziennikarka śledczna, śledcza, medyczna pani Burgermeister doszła do tego, że firma Baxter z siedzibą w Austrii wypuściła materiał do produkcji szczepionek do kilkunastu laboratoriów w Europie między innymi w Czech Czechach Właściwie tego się nie robi, natomiast był jeden, jeden laborant, który był dosyć nadgorliwy i przetestował to na jakichś zwierzakach, małych gryzoniach. Nie pamiętam na jak się nazywały. I one zaczynały umierać. I zdziwiony tym przeprowadził mi badania. Okazało się, że w tym materiale do produkcji szczepionki na świńską grypę był, ona była skażona czy zakażona wirusem ptasiej grypy. Um, co ciekawego, i co, co ciekawego, co co właściwie strasznego, to jest to, że wirus w tasie grypy jest dużo, dużo bardziej niebezpieczny dla człowieka, czyli około 60% śmiertelności, okropnie dużo. Natomiast nie jest tak zakaźna jak grupa świńska, która znowu ma niską śmiertelność. W połączeniu potencjalnie, co to może dać, to możemy sobie tylko wyobrazić, prawda? Bardzo szybko rozprzestrzeniająca się grypa, bardzo śmiertelna. Czy to był przypadek, czy nie? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem warto te pytania zadawać i powinniśmy dostawać na nie odpowiedzi. Żeby poprzeć to jakimś materiałem oficjalnym, to proszę sobie wyobrazić, że teraz my... Pojawi się taki niecały, niecałe 5 minut, artykuł, nie artykuł, tylko materiał dotyczący właśnie tej sprawy. Proszę sobie go zobaczyć, Zresztą cztery minut Ukraina liczy ofiary grypy. Wirus zbiera śmiertelne żniwo. Sytuacja wygląda na poważną, a nawet dramatyczną. Od kilku dni to temat numer jeden, także w polskim parlamencie, gdzie grypa wywołała polityczną gorączkę. Czy dałabym to swojej wiekowej mamie lub swojemu dziecku? O Jak będzie epidemia, wtedy będzie za późno. W kontekście trwającej w Polsce dyskusji na temat bezpieczeństwa szczepionek przeciwko grypie, interesujące wydaje się zdarzenie, do którego doszło kilka miesięcy temu w Czechach. Zdarzenie, o którym w Polsce słyszało niewiele osób. To były 72 kg skażonego materiału. To był materiał testowy. Musieliśmy uśpić chore zwierzęta w naszym laboratorium. Fabryka Baxtera pod Wiedniem. To właśnie stąd próbki zawierające szczep grypy zostały na początku tego roku rozesłane do laboratoriów w kilku krajach Europy. Celem tych badań było wyprodukowanie szczepionki na grypę sezonową. Materiał z fabryki Baxtera trafił również do tego czeskiego laboratorium. W trakcie badań okazało się, że poddawane testom zwierzęta zaczęły chorować na ptasią grypę. Dostaliśmy skażone próbki. Spodziewaliśmy się innego szczepu wirusa grypy i dostaliśmy nie ten szczep, który miał przyjść. Musieliśmy wstrzymać pracę i uśpić badane zwierzęta w wyniku skażenia ptasią grypą. Odkrycie wirusa ptasiej grypy w laboratorium pod Pragą potwierdza też czeskie Ministerstwo Zdrowia. Mogę potwierdzić, że na teren Republiki Czeskiej trafił materiał badawczy, który zawierał wirusa ptasiej grypy. Sprawdzaliśmy zagrożenie pracowników i personelu pod względem ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. Zwróciliśmy się o wyjaśnienia do firmy Baxter, która ograniczyła się do wysłania pisemnego oświadczenia. Czytamy w nim m.in., że w jednym z ośrodków badawczych testy laboratoryjne wykazały, że próbki wirusa grypy dostarczone przez firmę Baxter były zanieczyszczone szczepem ptasiej grypy. Firma Baxter natychmiast podjęła wszystkie niezbędne środki stosownie do zaistniałej sytuacji oraz rozpoznała i wdrożyła działania korygujące i prewencyjne. Nikt z pracowników firmy nie zgodził się na wypowiedź przed kamerą. Dlatego postanowiliśmy sami odwiedzić biura Baxter'a w Wiedniu. Jesteśmy z polskiej telewizji. Czy możemy z kimś porozmawiać? Po kilku godzinach oczekiwaniach poinformowano nas, że nikt z firmy Baxter nie wypowie się przed kamerą. Dochodzenie w sprawie odkrycia w czeskim laboratorium prowadziła austriacka agencja leków. Doszło do błędu w wyniku wystąpienia kilku czynników naraz. Nic nikomu się nie mogło stać, ponieważ była to bardzo wczesna faza prac nad szczepionką. Innego zdania jest austriacka dziennikarka Jane Bürgermeister, która twierdzi, że ze skażonego materiału wysłanego z fabryki Baxtera mogły powstać gotowe szczepionki. To były 72 kg skażonego materiału. Co potwierdził austriacki minister zdrowia w swojej odpowiedzi w parlamencie. Nie ma mowy, żeby zmieszać wirusa z taką ilością materiału do badań przez przypadek. Złożyłam doniesienie o przestępstwie i policja rozpoczęła dochodzenie. Austriacka prokuratura niedawno umorzyła postępowanie w tej sprawie. Wciąż jednak pozostaje pytanie, jak mogło dojść do takiej pomyłki. Na ile procedury stosowane przy produkcji szczepionek są rzeczywiście bezpieczne i gwarantują zdrowie pacjentów. Polskie Ministerstwo Zdrowia wciąż podkreśla, że producenci szczepionek na świńską grypę nie chcą odpowiadać za ewentualne skutki uboczne. Proponują umowy, które odpowiedzialność przenoszą na rządy poszczególnych krajów. Do podpisania takiej umowy przyznaje się czeskie Ministerstwo Zdrowia. Zakupiliśmy Pandemrix i odpowiedzialność za efekty uboczne będzie ponosiło państwo, czyli my, ponieważ Republika Czeska podpisała taką samą umowę, jak i inne państwa do których weszła ta szczepionka. Dlaczego firmy farmaceutyczne zabezpieczają się w ten sposób, skoro szczepionki mają być bezpieczne? Coraz głośniej mówi się o lobbingu, jaki te koncerny wywierają na rządy i międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem. Koncerny farmaceutyczne są obecne jako obserwatorzy w Radzie doradczej Przyświatowej Organizacji Zdrowia. Z kolei wielu samych członków tej rady jest powiązanych z firmami farmaceutycznymi. Europejska Agencja Medyczna, która zaakceptowała nieprzetestowane szczepionki na śmińską grypę jest w dwóch trzecich finansowana przez firmy farmaceutyczne. Pandemię wirusa grypy h 1 n 1 ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia 11 czerwca tego roku. Właściwie już następnego dnia koncerny farmaceutyczne poinformowały, że mają opracowane szczepionki przeciwko tej grypie. To właśnie dziwi Klaudię Wild z Wiedeńskiego Instytutu Ludwika Boltzmana. Jej zdaniem sprawa nie jest jasna. WHO ustanowiła nowe, dużo łatwiejsze do spełnienia warunki umożliwiające wprowadzenie stanu pandemii. Znalazłam w stronę Europejskiej Grupy Badawczej nad Grypą, która jest instytucją lobbyingową z siedzibą w Brukseli. Okazuje się, że mieli sympozjum o przygotowaniu do pandemii grypy już w styczniu tego roku. Tak więc jestem sceptyczna, bo co takiego wiedzieli i co przygotowywali już w styczniu. Członkowie Europejskiej Grupy Badawczej do spraw Grypy chwalą się na swojej stronie internetowej, że są doradcami m.in. Światowej Organizacji Zdrowia. Wśród ich sponsorów można znaleźć trzech producentów szczepionek na świńską grypę. W styczniu członkowie organizacji dyskutowali o przygotowaniach do pandemii grypy. W kwietniu wykryto w Meksyku wirusa AH1N1. W czerwcu WHO ogłosiła pandemię. Pytań jest wiele. Dobrze byłoby, gdyby odpowiedziały na nie koncerny farmaceutyczne. Według szacunkowych danych mogą one zarobić nawet miliardy dolarów na szczepionkach przeciwko świńskiej grypie. Tak, także tutaj było widać, że nawet media głównego doktoru podłapały temat. To moim zdaniem jest dzięki wystąpieniu M. Kopacz w sejmie. Nie wiem czy Państwo, tak jak tak czy ktoś widział to wystąpienie w Sejmie, tak około 15 minut. Może je pokażę w takim razie, bo trwa nie trwa nie, niecałe 10 minut. Chcieliby Państwo. Ona zadaje tam bardzo ciekawe, konkretne pytania, a tam właśnie pierwszy raz mówi nie. Ale za co dostaje połuszek potem z różnych stron, On nie podaje się całe szczęścia. Dobrze, e, z góry ostrzegam, przepraszam za jakość materiału. Taki materiał był, natomiast, natomiast e, ten materiał dosy, zrobił dosyć dużą furorę w internecie, no, ale na ten temat będzie prezentacja zaraz po tym dokumencie. Chcę Państwu powiedzieć, że zasada, którą wyznawałam, będąc przez 20 kilka lat lekarzem, bo pierwszej nie przyniosłam do gabinetu dla mnie. Do mnie. czyli myśl, czy dałabym to swojej wiekowej mamie lub swoim dziecku. I takie myśli, właśnie takie myśli spowodowały, że stałam się bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o sprawdzaniu informacji o leku, który minister zdrowia ma zarekomendować Polakom. Właśnie milionom Polaków, którzy nie mają wiedzy medycznej i nie muszą jej mieć, ale liczą na tę wiedzę, którą poszedł minister, specjalista, jak jest pan, profesor Brydak, specjalista, który od 40, od 40 lat pracuje nad grypą. W jednym ze 189 ośrodków badania grypy na świecie. Jeden z tych 189 ośrodków jest w Polsce. Czy dzisiaj można nam zarzucać niewiedzę o grypie? Czy można dzisiaj kwestionować opinię pani profesor, która od 40 lat nad tą grypą pracuje niejedną? Wydała tysiące publikacji na ten temat. Więc ja mam tylko jedno zasadnicze pytanie. Czy dzisiaj my chcemy walczyć z pandemią, czy z grypy? Dzisiaj mamy wiedzę na temat tego, jakie są klauzule zawarte w innych umowach. Które podpisywane były przez rządy innych państw. Dużo zamożniejsze. I wiemy również, jaką zaproponowano Polsce umowę. I dzisiaj ze względu na ochronę negocjacji, które toczymy, ja Państwu nie mogę przytoczyć szczegółów tej umowy, ale jedno Państwu mogę powiedzieć. Departament prawny znalazł tam co najmniej 20 punktów spornych. A więc, czy obowiązki ministra i rządu jest doprowadzić do tego, aby zawierać umowy zgodne z interesem państwa i pacjentów polskich czy z interesem firm farmaceutycznych. że na rynku dostępne są trzy szczepionki. Trzech różnych firm. Polacy to bardzo mądry naród. Polacy bardzo dokładnie potrafią odróżnić to, co jest prawdą od Polski. I potrafią również odróżnić to, co jest obiektywną oceną sytuacji, od gry politycznej. To było właśnie wystąpienie Ewy Kopacz. To do tego się wszystko zaczęło właściwie. A na temat tego wystąpienia właśnie będzie troszeczkę później. Było coś słychać w ogóle? miarę? Tak. tak. Dobrze, mówiliśmy o tej pierwszej anomalii, czyli w obiectwie Pachstera przesłano do laboratorium w do wszystkiego Tam wyszło Ptasia Grypa. Um. Nikt się specjalnie niestety nie zajął, minęło pół roku. E, następna rzecz. Okoliczności ogłoszenia światowej pandemii. To jest dosyć interesujące. E, 29 kwietnia, jak pamiętamy, 17 kwietnia był pierwszy przypadek. Tak? Tutaj. 29 kwietnia em, Doktor Margaret Chan, czyli dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiła poziom zagrożenia pandemią 5 stopnia. E, tym samym zarządziła aktuowanie planów kryzysowych przez wszystkie rządy państw członkowskich. Miesiąc później, czy półtora miesiąca później, 11 czerwca, ta sama pani ogłosiła jej światową pandemię 6 stopnia, czyli najwyższego, e, wywołaną przez ten wirus. Jak to było możliwe? Ano, dzięki temu e, Dzięki temu, że te definicję pandemii zmieniono, zmieniono w maju 2009 roku. Do tej pory pandemia musiała występować co najmniej na dwóch kontynentach, zdaje się, w sześciu krajach. I oprócz tego, że musiała tam występować, to jeszcze musiała być bardzo tzw. zjadliwa. Czyli choroba musiała być albo śmiertelna, albo bardzo niebezpieczna. Natomiast w maju zmieniono to na to, że musi tylko występować. Czyli właściwie nie wiem, ospa, grupa cenowa, właściwie cokolwiek, co występuje na dwóch kontynentach czy w sześciu krajach, już właściwie można ogłosić pandemię. Tak? E, oczywiście tutaj są odnośniki do tych faktów. E, myślę, że, że jest sens umieścić ten dokument na stronie. Każdy będzie sobie mógł zajrzeć do zimnego, bo akurat bo ta zmiana definicji jest na stronie WHO, to jest oficjalny dokument. 26 kwietnia, czyli w 7 dni, czyli 9 dni, po pierwszych przypadkach w USA został ogłoszony zdrowotny stan wyjątkowy. Do tego czasu jedynie 20 osób zostało zakażonych wirusem. Żadna z nich nie zmarła. Polityczne konsekwencje ogłoszenia pandemii. W kontekście pandemii szczepionka może zostać ogłoszona jako obowiązkowa na pewnych grup ludzi, a nawet dla na wszystkich obywateli. Druga rzecz jest dosyć istotna. Przy ogłoszeniu szóstego stopnia pandemii najwyższego WHO wprowadza jurysdykcję nad służbą zdrowia. Zdaje się, że niepełną, nie, nie wiem tego naprawdę. W każdym razie nad częścią służb zdrowia, nad częścią służb mundurowych i innych. To znaczy, że minister zdrowia właściwie już nie decyduje czy, czy powziąć pewne kroki, czy nie. Jeżeli kraj jest członkiem Światowego Organizacji Zdrowia, mam obowiązek robić to, co zaleca za, um, WHO. Także to też było potrzebne i, i dzięki temu właściwie wszystkie kraje, nie wiem, zachodniego świata, oprócz Polski kupiły szczepionkę. Co może się zdarzyć, jeśli, jeśli ktoś zdecyduje się nie zaszczepić? Um, do tego na szczęście nie doszło. Ten dokument był przygotowywany w grudniu zeszłego roku, także wtedy jeszcze takie zagrożenia były całkowicie realne. Um, można było nakładać grzywny lub nawet pozbawiać wolności ludzi, którzy, którzy się nie szczepią. Um, oczywiście argumenty były takie, nie zaszczepisz się, jesteś potencjalnym zagrożeniem dla tych, którzy się szczepili, zachoruję za, za, za, za zakazisz innym i tak dalej. O, tu jest nawet przypadek. W stanie Massachusetts jest proponowana grzywna za niestawienie się na obowiązkowe szczepienia proponowana. Wynosiła 1000 dolarów za każdy dzień z murki. Co nowego w szczepionkach na świńską grypę. Co, co je odróżnia od typowych szczepionek czy szczepionek na, na grupę sezonową? Trzy czynniki. Pierwszym jest taki, że tym razem Należy, należy użyć dwóch zastrzyków z jakiegoś powodu, przy czym WHO zalecało, żeby się zaszczepić na sezonową grypę i na świńską grypę, czyli razem trzy zastrzyki. Nikt tego nie sprawdzał pod kątem bezpieczeństwa takiej dawki szczepionki jednorazowo. Drugą nowością jest to, że adiwanty, czyli te substancje wspomagające, tak? Były... ich ilość, czy ich zawartość była o wiele większa. Czy dziesięciokrotnie? Dziesięciokrotnie mogła zwiększyć odpowiedź systemu immunologicznego. Tu też trudno powiedzieć, co by się mogło stać, natomiast nikt tego nie przebadał. Nie było badań. Trzecia nowość to taka, o której mówiła minister Kopacz. To znaczy pierwszy raz w historii Firmy farmaceutyczne produkują szczepionki, sprzedają je rządom i wypuszczają je na rynek. przy czym w każdej umowie rządy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie działania i skutki uboczne szczepionki. Firma farmaceutyczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności, to tak jest w każdej umowie zawartej z każdym krajem, który szczepionki kupił. Jeszcze jedna rzecz. W tak zwane grupy ryzyka, czyli dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze. Na to kładziono nacisk, szczególnie, żeby te osoby się szczepiły. Szczególnie w Stanach. Nie, nie pamiętam, jak to było w Polsce, natomiast mówiono dużo o tych, o tych, o tych ludziach. Na ulotce dołączonej do opakowania, proszę Państwa, tutaj ulotka mam, jest wyraźnie napisane, że szczepionki nie były testowane ani na dzieciach, ani na matkach w ciąży nie są w stanie powiedzieć producenci, czy one z mlekiem mogą się przydostać do pokarku dla dziecka. Jeśli chodzi o, o, o matki karmiące. To jest po angielsku, proszę wybaczyć, nie miałem czasu, żeby się tym zająć w tej chwili. Mówimy o tej części. Tu jest 8.1, to jest ciąża. To jest studies have not been conducted, czyli nie przeprowadzono żadnych badań. Um, it is not known, czyli nie wiadomo, czy może się przedostać do no mleka. Um, Pediatryk, czyli dziecię, dla dzieci, have not been established, poniżej 4 roku życia, czyli nie zostało ustalone. Czyli te grupy, które miały, które miały być w pierwszej kolejności szczepione, dostałyby coś, co właściwie zostało przebadane. Eee. Dobrze, idźmy dalej. Tu są już refleksje. Refleksje tej Pani Teresji Abirę, którą, którą tylko przekażę. To są pytania. Co by się stało, gdyby, gdyby przypadkowo laborant w Czechach nie, nie przetestował tego materiału na tych biednych ryżeniach? Czy sprawy wyszła na jaw? Czy ten ma, czy 72 kg? 72 kg. Nie, ja nie wiem, ile to jest szczepionek, podejrzewam, że dużo. Przedostałoby się, przedła, dostałoby się na rynek, czy to szczepionek. Co wtedy by było? Pani Górker ta pani, która to odkryła, ona twierdzi, że to jest część jakiś plan masowej do populacji. Ja szczerze mówiąc nie wiem. To jest jakaś informacja, która dla mnie jest niesprawdzona, natomiast. Nie dziwię się, że, że część ludzi w to wierzy, bo, bo tego typu rzeczy i pytania pozostawione bez odpowiedzi e, doprowadzają do, do, do, do tłumaczenia z tego w różny sposób i takie konkluzje też mogą przyjść do głowy, bo ludzi zmarłoby pewnie dużo. No to i no, nawoływała no, wtedy do spokoju, do, do robienia własnego badania, do robienia własnych badań, pytania znajomych, poszukiwania jakichś naturalnych metod walki z grypą. Tym bardziej, że tak jak grypa świńska była dużo łagodniejsza i przebieg był dużo łagodniejszy niż grupy sezonowej i umieralność też. Zresztą jak wszyscy dobrze już wiemy dzisiaj. Dobrze, to tyle na temat tego dokumentu. A teraz chciałbym przejść do takiej części bardziej budującej, motywującej Już mówię o co chodzi. A ja miałem akurat to szczęście, naprawdę uważam się za szczęściarza, bo na ten klip, który widzieliście przed chwilą, wystąpienie Wykopacz, trafiłem tego samego dnia, kiedy on został wrzucany przez użytkownika, który się zwał prawdziwe filmy. No jak widać, zobaczył w telewizji, złapał kamerę i kręcił telewizor po prostu, z takim dźwiękiem, z takiej jakości, jak to wyglądało. Wtedy chciałem przypomnieć, że czas był, czas był dość nieciekawy, moim zdaniem, bo był jak dochodziły sygnały z niezależnych źródeł, że nie ma pandemii. E, tu z drugiej strony, że Google Maestro krzyczała o jakiejś masowej depopulacji. Tu wyszła sprawa z tymi z tymi zakazanymi szczepionkami. E, mało tego, gdzieś były jakieś doniesienie o nanochipach, które mają nami sterować, czy zbierać informacje o nas. E, ogólnie jakoś było nieciekawe. W mediach krzyczano codziennie, w nowe informacje, kolejna osoba, kolejna osoba odbierają na świecie i tak dalej. Pandemia do nas idzie. A kiedy to zobaczyłem, pomyślałem, że to był jakby pierwszy jakiś taki głos rozsądku z oficjalnych źródeł, od oficjali, od autorytetów, polityków. I pomyślałem sobie, tknęło mnie, że, że świat się powinien o tym dowiedzieć. I co zrobiłem? Wziąłem to, przetłumaczyłem, wrzuciłem jakieś napisy, pobawiłem się tym chwilę i rano. Klip był gotowy. Ehm, ze słabym tłumaczeniem, tylko to było na szybko. Co się okazało? To był zupełny szok. W pierwszym tygodniu obyżało to 40 tysięcy osób, 40 tysięcy ludzi i to głównie spoza Polski. Ehm, w drugim tygodniu 90 tysięcy, ponad 102 tysięcy do dziś. Pojawiło się ten dodatkowy listu innych kanałów YouTube. Miało ponad 320 komentarzy, z, głównie z pytaniami, co się dzieje w Polsce i gratulacjami, że mamy taką minister. W ciągu pierwszych dwóch tygodni ten, ten klip był w, w pierwszej miesiącach najczęściej dodawanych do ulubionych filmów na YouTube w kilkunastu krajach. Został przetłumaczony na włoski, hiszpański, japoński, pojawił się na kilkunastu stronach. Do dzisiaj jestem na dwustu stronach. Do czego zmierzam? Zmierzam do, do tego, że po pierwsze jakość klipu. Um, obraz był ultra słaby, tak? Dźwięk ledwie słyszalny, tłumaczenie słabe na kolanie z błędami, synchronizacja napisów, pozostałe wiele do życzenia. Montaż pożar się Boże, to było widać. Mój, mój własny. Um, jeśli chodzi o promocję klipu, wrzuciłem to no, w kilka miejsc. Tutaj są, prawda? I to David Ayk, czyli mój przedmówca um, znaczy z prezentacji. Jego, jego portal. FluCase to jest strona ten, Burgermeister, na której były informacje e, dotyczące pandemii. Rybos66 blog. Jakie wnioski? Okazuje się, że czasami te wszystkie delikatne, estetyczne rzeczy są w ogóle nieważne. jest czas, ważność informacji no i, i właściwie pomoc światowej ludzi, czyli, czyli ludzie dostają, posyłają informacje dalej i dzięki temu są w stanie są w stanie może się nie, nie tyle uspokoić, co jakby złapać pełniejszy obraz dostać nowe źródło informacji, ale zobaczyć, że niekoniecznie musi być tak strasznie jak nam się wydaje że, że jest ktoś, kto myśli gdzieś jeszcze w Europie że, że nie, nie wszyscy są zahipnotyzowani. E, czy klip coś zmienił? Hmm. Czy Co ja wiem? Co? Dostała nagrodę. Słucham? Tak, bo niestety dostała nagrodę jako. Dostała nagrodę, dobrze. Okej. Okay. Nie musimy się szczepić. Nie musimy się szczepić. No nie musimy się szczepić, na pewno. Może dzięki temu też... Na pewno dzięki temu zaistniała cała sytuacja w mediach. Mam tu parę klipów. U Tomasza Lisa nagle no pojawiła się audycja z tym związana, gdzie Tomasz Lisa mówi, żeby się uspokoić, że to właściwie nie jest takie straszne. Teraz by to leciało. Gdzieś to jeszcze tam puszczali. Powstał ten materiał właśnie z Baxtera, z tych zakażonych szczepionek. No, to, to dzięki właściwie temu i temu klipowi. Hmm. Ten, ten, to było zupełnie odwrotnie, wystąpienie Ewy że było konsekwencją całej, że tak powiem, e, całej histerii i całego frontu, kolokwialnie powiem, antyszczepionkowego. Ona tylko zyskała na tym przypadkowo, podejrzewam, że... Jej wystąpienie było inspirowane y, wykazem od Tusku, że Zrób cokolwiek chcesz, wytłumacz tu ludziom jakkolwiek chcesz, ale my na te szczepionki nie mamy kasy. Dobrze wiemy, co ta pani, co ten rząd robi z naszą opieką medyczną. Więc uważam, że y, to tylko to, co ona tam mówiła, czyli się teraz tutaj było to był czysty taki przypadek i populizm w czystej formie. A jej wystąpienie już było właśnie, nastąpiło dłoń. Na ten materiał, który Pan pokazywał z tvn był zrealizowany po konferen konferencji, trzy spotkania w Polsce, w Warszawie, we <try> Wrocławiu, w Krakowie, podeksu alimentariusz, przygośnił w Ładzieńsku Wermajstę. I na spotkaniu w Warszawie był e, dziennikarze TVN, Morozowski Sekielski. Oni zrobili Czyli potem ten program oni się pukto, i później. E, I był już TVN. naprawdę ogromny szum medialny na ten temat i w mediach niezależnych i zależnych, że tak się wyrażę. Bardziej w niezależnych rzeczywiście. Także po tym jak TVN puściło ten program w takich godzinach, że dużo ludzi to obejrzało z tą kluntą Giedermeister. To pani Kopacz, jakby tylko postawiła kartę nad dół. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. to ja mnie, jeszcze wszyscy słyszą. Ja może, ja, może potem dam jeszcze mikrofon, to, to pan, bo i będą ludzie słyszeć. Natomiast e, tutaj chciałem wyjaśnić, to było jasne. Nie wiem, co powodowało panią Kopacz. Ja mówię o efektach tego, co się wydarzyło. Jakby nie interesuje mnie to, z jakiego powodu ona to zrobiła. W każdym razie efekt tego, co zrobiła, jest bardzo dobry, w moim zdaniem. Także trudno mi noś. Ja też nie, nie przepadam za politykami, także. Nie jestem tutaj po to, żeby je brać, pewno. Co to dało? Dało to też tyle, że... Właściwie dlatego, że zacząłem się interesować tą całą pandemią, bo wrzuciłem ten klip i nagle tak dostawałem, dostawałem setki jakichś maili, gdzie ludzie gdzieś tam ze Stanów, z Kanady, ze Szwecji, nie wiem, z Serbii pytali w ogóle, co się dzieje w Polsce. czy była chwilowa akcja z Ukrainą, gdzie nie wiadomo było, co się działo. Był jakiś samolot, jakieś rozpylanie, jakieś choroby straszne, umierali ludzie. I tam ludzie na zawadzie nie mieli w swoich głównych mediach żadnych informacji o tym, co się dzieje tutaj: czy, czy my kupimy, czy nie kupimy, czy na Ukrainie umierają, czy nie umierają. No i jakoś mi tak zaczęli dopytywać, że jakoś tak spoczywałem odpowiedzialny po prostu I, i zacząłem grzebać za tymi informacjami. No i ty, ten dokument poprzedni to był tego efekt, a ten dokument jest, jest właściwie zrobiony tylko po to, żeby, żeby zmotywować. Was i siebie też na przyszłość, że rzeczywiście możemy zmieniać rzeczy. Że warto robić rzeczy, bo te rzeczy mają odzew. Jeżeli jest, jeżeli jest ważna informacja, jeżeli, jeżeli potrafimy coś zrobić, to zróbmy to. Ludzie chcą słuchać. Szczególnie ludzie za granicą, jeżeli jest coś, co jest ważne. Ludzie chcą to wiedzieć. Będą to doceniać. No co w tej chwili się dzieje? Mamy, mamy GMO, ustawę, z której nie wiadomo, co będzie, mamy wybory prezydenckie, katastrofa smoleńska. Trudno powiedzieć w całej nieścisłości, nie wiem, warto zadawać pytanie i oczekiwać odpowiedzi. Kodeks Alimentarius podobno nie został wprowadzony, ale, ale z drugiej strony podobno został wprowadzony tylko nieoficjalnie, tymi drzwiami, a to pewnie Państwo by się bardziej więcej na ten temat powiedzieli. Są plany cenzurowania internetu. Jest o czym mówić. Jest o czym mówić. Warto być uważnym, nadstawiać uszu i wysłać informacje w świat. No i właściwie tak, taki zaczątek. Właściwie nie ma jeszcze niezależnego serwisu z mediami, z newsami, z polskimi tłumaczonymi na angielski. Bo w pewnym momencie, przy tej grypie, YouTube stało się właściwie jedynym takim naprawdę niezależnym medium. Jedyną niezależną telewizją był YouTube. Wydaje mi się, że to jest dużo tematów, w których nie dostajemy rzetelnych informacji. Wtedy przy świeckiej Grypie dziennikarze nie zadawali sobie najmniejszego trudu. Najmniejszego, nie wiem czy to jest, nie chciałbym używać ostrych słów, ale czy to, jest, czy to jest lenistwo, czy czy, czy, czy, czy to jest pełna, ślepa wiara w to, co mówią politycy. Natomiast jeżeli ja byłem w stanie sobie z komputera sprawdzić parę rzeczy, a, a we wszystkich kanałach na całym świecie nie, no to to no, naprawdę jest, jest, jest ciekawy, jest, zadziwiający, jest zadziwiający, no i może warto właśnie stworzyć taki serwis, gdzie będziemy dostarczać na tematy, które są poniekąd dla nas ważne, na nas wpływające, e, dobrych przetemnych informacji z Polski. A moim zdaniem ludzie chcą słuchać i, i ten klip to potwierdził. Ogólnie dziękuję EWKOPAC za to, że, że, to, że, że to zrobiła, obojętnie z takich powodów. Kanał tracimy filmy za źródło i, i wszystkim, którzy przekazywali informację, że ktoś tu jest na sali. Dobrze, to właściwie tyle ode mnie. E, nie wiem, czy ktoś ma pytania, ja nie jestem, nie wiem, czy jestem w stanie na nie odpowiedzieć, natomiast jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to bardzo proszę, a może Państwo chcą? Tylko kończąc wątek, ten fachowiec, na którym się zajmowała Pani Kobasz to była Prytek, nazywała się, budyła, Brydek, nazywa się a tam taka czarna w, obok na miejscu rządowym, była jedną z podstawowych osób, które wieszały psy na każdej, konferencji prasowej, na przykład na adresem Pani Profesor Milewski, która jest znaną w branży, znany w branży fachowcem, zajmującym się również od 50 lat szczepionkami i która jest uczynią wielu naukowych doświadczeń, które dowodzą powikłaniom poszczepionkowym. Mało tego, ona wysnuła taką bardzo rewolucyjną tezę, że dzieci nie powinny być szczepione na nic. Do siódmego roku życia przynajmniej, przynajmniej. Pani <toddakie> <nikt> to inny, <brydakie> tylko ta pani Brydak wieszała psy właśnie na tej pani Milewskiej. Również na to ale nie chciałbym się na niego powoływać, ponieważ to on był głównym inspiratorem całej rewolucji antyszczepionkowej. I nie chcę się powoływać, bo już czytałem w internecie różne opinie na jego temat. Ale trzeba mu przyznać, że to był inspiratorem i pionierem całej rewolucji antrszczepiątowej wraz z Jane Bultermajska. Zgadzam się, zgadzam się pewnie. Tak. Jeśli chodzi o Panią Grynąak, to oczywiście też że o tym wiem. Y... A, a, a również słyszałem na własnych uszy, jak na tych częstych konferencjach prasowych Pani Brytak podsycała yy, taką niepokój, tak, do, do ten strach w społeczeństwie, że, że ta pandemia na nas idzie. I to inny, to tak. a tutaj Wiesz, jest zwoły, jak, jak i, i, wiem, to się jak ja no, I właściwie jeszcze, żeby zobaczyć Jeszcze akurat, już panie, damy, mi panie, bo nie wiem, czy tam wszyscy słyszą. E, rzeczywiście w Polsce do drugiego roku życia dziecko chyba dostaje ile szczepionek? 24. 24. Aparadze, no 36. 36. Co, co, to, co to ma być o co tu chodzi? Coś jest nie tak, prawda? No i ten festiwal po to mniej jest, żeby, żeby mówić o tym. Właściwie możemy na to wpływać, możemy na to wpływać w różny sposób, bo system to jesteśmy my. Jeżeli są pytania, jeżeli mamy wątpliwości i mamy pytania, to powinniśmy je zadawać. Pamiętać o tym, że ci, którzy mają na nie odpowiadać, są naszymi pracownikami. Technicznie rzecz biorąc, są naszymi, naszymi służącymi politycy, my im płacimy. Także oni mają obowiązek nam na nie odpowiadać, nie, nie, nie tłumaczyć to, nie ignorować tego, jak mówię, że są teorie spiskowe, po prostu odpowiadać na pytania obywateli i swoich pracodawców. Eee, to właściwie tyle z mojej strony. Dobrze, dziękuję za uwagę, na razie zapraszam na 15 minut przerwy. Witam, pozdrawiam Katowice. Ja Chciałem też powiedzieć, że wielkie prawa dla organizatorów za to, że działają, że robią tak fajne spotkania i wielkie prawa dla was, ponieważ ilość, w jakiej się znajdujecie, jest dla mnie bardzo ważną informacją, że dzieje się coś optymistycznego i coś ważnego. Nowy porządek świata, manipulacja na myśli ludzkości. Tak jak widzieliśmy, co, czym jest nowy porządek świata? Nowy porządek świata, to globalny plan globalnej elity, która chce totalnej, scentralizowanej władzy, którą plan ten realizuje za pomocą mediów, tajnych stowarzyszeń, przez także oficjalnych polityków i oficjalne instytucje państwowe. Wszystko to oczywiście pod pozorem różnych innych wydarzeń, które rzekomo wydają się zupełnym chaosem. Tymczasem plan ten jest realizowany z wielką dokładnością i z wielką precyzją. Nic nie dzieje się przypadkiem. Przeciętny człowiek patrzy na te wszystkie wydarzenia na świecie i mówi sobie tak. Boże, ten świat oszalał. Szczepionki, choroby, terroryzm, globalne ocieplenie, kryzys ekonomiczny. I dla przeciwnego człowieka te wszystkie wydarzenia wydają się zbiorem przypadkowych, zupełnie wydarzeń, zbiorem przypadkowych rzeczy, które nie mają ze sobą żadnego związku. Tymczasem jest to właśnie wszystko elementem nowego porządku świata. Szczepionki, było tutaj już wiele o tym powiedziane. Wszystkie sprawy, jeśli chodzi o żywność, GMO, żeby otępić nasz umysł, żebyśmy nie myśleli czego, żebyśmy jak najmniej myśleli, jak najmniej, jak najbardziej byli chorzy i niezdolni do zajmowanie się innymi rzeczami, tylko bieganiem od apteki do apteki. Globalne ocieplenie po to, żeby zabrać nam pieniądze, żeby kolejny raz nas og ograbić, opodatkować, a przy tym jeszcze, e, prawda, e, najlepiej wprowadzić jakieś globalne rozwiązania, które pomogą e, że tak powiem, zapobiec temu globalnemu ociepleniu, bo prawda, egoistyczne państwa sobie nie poradzą, więc najlepiej był rząd światowy. Szczepionki to samo, to wielki plan, który miał e, stworzyć Globalne Ministerstwo Zdrowia. Ten plan się nie powie dzięki ludziom, którzy e, wiedzieli, o co chodzi, ostrzegali i, i, i dzięki temu właśnie to jest na to dowód, że możemy takie rzeczy powstrzymywać. Terroryzm, wiadomo, wielka ściema, e, asparta, wszystkie dodatki do żywności, które mają otępić nasz umysł, tak jak mówiłem. I globalny kryzys gospodarczy, który jest celowo preparowany po to, żeby tworzyć problem, na który podaje się kolejne super rozwiązania, czyli globalizacja i centralizacja. Ten system działa dlatego, że tworzy się w naszym umyśle Matrix. Czym jest Matrix? Matrix jest to idealny system kontroli, ponieważ jeśli chcesz kontrolować tak wielką masę ludzi, czyli 6-7 miliardów ludzi, to nie możesz robić tego siłą, nie da rady. Musisz dotrzeć do ich umysłu, musisz manipulować ich umysłem tak, żeby byli posłuszni nawet o tym nie wiedząc. I tym jest Matrix. Jest to sztuczny system kontroli, sztucznej rzeczywistości, fałszywej rzeczywistości, który został stworzony w globalnej populacji i ludzie myślą, że są wolni, że tak wygląda świat, że żyją zupełnie fikcyjną rzeczywistością. I w ten sposób się nie buntują, bo kto się buntuje, jeżeli nie wie, że jest niewolnikiem? Nikt. Ten system tworzony jest przez media, przez system edukacji, przez wszystkie oficjalne źródła informacji, które wbrew swojej różnorodności prezentują tylko jeden punkt widzenia. Ta Pani jest świetnym przykładem, jak działają media, które większość ludzi uznaje za jedyne i e, e, e, prawdziwe źródło informacji rzetelne. Ta Pani e, kilkanaście minut przed upadkiem budynku World Trade Center 7, o którym oczywiście większość ludzi nawet nie wie, że się zawalił, e, informuje, że właśnie zawalił się budynek World Trade Center 7 e, i właśnie taka jest naj, najświeższa info, że tak powiem. Okazuje się, że budynek jak stoi wciąż za nią, ona oczywiście nie ma czasu sprawdzić, bo ona jest dziennikarzem, ona podaje tylko rzetelne, prawdziwe informacje. To pokazuje, jak żenujące są media. Po prostu ci ludzie tak pracują. Oni dostają informacje, skądś, nie weryfikują i przekazują ją dalej. A my tym ludziom, jako globalne społeczeństwo, wierzymy jakby byli wyrocznią. I tak właśnie to działa. To nie znaczy, że to pani jest w spisku, że ona wio iluminatach. Nie. Ona jest jednym z zaprogramowanych ludzi, która powtarza informacje i programuje innych, takich jak my, po to, żebyśmy znaczy celem tego, jest, żebyśmy myśleli widzieli tak jak chce elita. Ta pani nie ma czasu weryfikować informacji, nawet nie ma zamiaru tego robić. Ona zarabia 30 tysięcy złotych i po co ma to robić, żeby jest siedemdziesiąt dźwiękową powtarzającą tylko informację. Tak więc wszelka różnorodność tych źródeł przekazu medialnych, czasopis, mamy ich tysiące, kolorowych, to jest tylko iluzja, ponieważ jeżeli przyjrzymy do kogo te media należą, to należą do garstki korporacji międzynarodowych, albo garstki ludzi. Więc co to za różnorodność jest? Żadna. Jest to jedna wielka fikcja. Kolejny mit, który media podtrzymują <coughs> i wszystkie oficjalne, że politycy rządzą światem, że to oni są ostatecznymi decydentami w naszym świecie. prawda? Ci ludzie tak naprawdę są wcześniej wybrani e, już przez elitę selekcjonowani, najbardziej zdolni wybierani i potem są wprowadzeni do władzy. Czy ktoś wcześniej słyszał o Obamie? Ten człowiek wyrósł z Nikon, dostał miliardy na swoją kampanię i został prezydentem. Tylko dlatego. Media tak potrafią obrobić, że świetnie przedstawić kandydata, że nagle wszyscy go kochają, chociaż wcześniej go nie znali. I to jest ten wielki mit, a my się kłócimy, prawica, lewica, demokraci, republikanie, socjaliści, oni nie mają nic do powiedzenia. Oni grają tylko tak, jak globalne interesy elity są skierowane, znaczy to, co chce elita, to jest wykonywane. I ci ludzie są wielkimi hipnotyzerami, ci ludzie pięknie ubrani, w najnowsze garnitury, wykształceni, oni siedzą przed kamerą i opowiadają wszystko to, co oficjalne informacje podają, powtarzają w pięknym językiem polskim, prawda? No, ufamy im, tak? to są właśnie współcześni prorokowie dzisiejszego świata. Nie wierzy się rodzicom, nie wierzy się znajomym, nie wierzy się nawet książkom. To jest dzisiaj wyrocznia, telewizja. Cokolwiek jest powiedziane w telewizji, staje się prawdą. Yy, mówię do znajomych, słuchaj ja wiesz, że 11 września to yy, Amerykanie tu podają przykłady, pentagny i tak dalej. Ale co o Przecież nie było o tym w tvn -ie. to nie może być prawda. Przecież oni by na pewno to powiedzieli. I tak ludzie żyją, tak reagują. Zobaczcie, jakie proste jest kontrola, kontrola ludzkości. Kontrola, kontrolujesz informacje, docierasz do umysłu ludzkości i masz ich w garści. I dlatego ludzkość śpi, ludzkość śpi, jest w transie przez tych właśnie hipnotyzerów. Oni nawet, może, oni nawet nie wiedzą czemu służą. Oni, im się wydaje, że mają świetną pracę, dużo zarabiają. Także, nieważne jaki program wybierzemy, tak jest ten sam. Możemy sobie przełączać. Wielka iluzja. A to przykłady perfidnych kłamstw, które codziennie są powtarzane, w które mamy uwierzyć. Bin Laden. jasne. Świńska to wielkie zagrożenie, bo boję się. Wina pilotów i prezydenta, no pewnie. Przecież Rosjanie nie mogli w tym nic maczać. To mam do powiedzenia tym panom. Taki mam przekaz, ja tego nie kupuję i mam, jestem zadowolony, że coraz większa liczba ludzi tego nie kupuje. Panie Tomaszu, wisie. Yy, i wszyscy prezenterzy tej wojny Pulsatu. tyle mam wam do przekazania, a to możemy zrobić z telewizorami. O tyle, może powiem tak, jeżeli wiesz do czego służy telewizor, że służy manipulacji i tak wszystkie kanały, to telewizor jest bezpieczny w domu, można go oglądać, bo wiadomo, że patrzymy na niego z innej perspektywy. Ale dla większości ludzi nadaje się to do zrobienia z telewizorem. A więc wielokrotnie powtarzana prawda staje się, przepraszam, wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Nawet najbardziej debilne, za przeproszeniem, stwierdzenie, że wieżowcy zawaliły się od paliwa lotniczego, staje się prawdą i ludzie w to wierzą. A ja się pytam, podaj mi jakiś przykład jakiego innego, innego wieżowca, który się zawalił od paliwa lotnicze. Eee, eee. Ale powiedzieli w telewizji, że paliwa lotnicze. I koniec. Zaprogramowani ludzie. Największe kłamstwa, najbardziej bzdurne. Ale to nie jest istota rzeczy. Musimy się zastanowić, dlaczego? Dlaczego znaleźliśmy się w takim bagnie? Nawet o tym nie wiedzą, bo większość z nas Przecież ja też od początku o tym nie wiedziałem, tylko od jakiegoś czasu, prawda? I dopiero zacząłem zgłębiać ten temat. Jak to się stało, że jesteśmy u progu budowanego więzienia? Otóż odpowiedź jest tu. Gdybyśmy mogli zobaczyć się w tym lustrze jako ludzkość, to, to by była odpowiedź. Ponieważ odpowiedź tkwi w nas. Okej, okay, są manipulatorzy, okej, okay, są kłamcy, ale my im wierzymy. My się dajemy manipulować. Odpowiedź jest nas, nas wszystkich. Nie tam, nie oni. Najpierw spójrzmy na siebie. Co robi przeciętny człowiek, jak powiesz mu o tych sprawach, chociażby o szczepionkach, chociażby o takich drobnych rzeczach, pod, dla początkującego, bo wiadomo, za dużo nie można od razu powiedzieć, bo yy, człowiek puka się w głowę i ucieka, prawda? to Teoretystora, jasne, ufo Cię porwało. Tak. Cokolwiek chcesz powiedzieć. Dominuje to właśnie, ignorancja, ignorancja. Człowiek myśli, że ma na talerze włożone wszystkie informacje w TV, nie, i nie musi nic czytać, nie musi nic wiedzieć, a jak nawet mu rzucisz film, czy cokolwiek, jakikolwiek materiał, to nie ma czasu się z tym zapoznać, prawda? Po co? Lepiej to wyśmiać. To właśnie jest świetny przykład, uwielbiam ten przykład. Jak działamy, jak myślimy, jeżeli staramy się kogoś ostrzec, prawda? To są właśnie takie teorie spiskowe. Wiemy, że dzieje się źle, chcemy powiedzieć że o zagrożeniach, bo tak naprawdę to dotyczy nas wszystkich. A ci ludzie zachowują się tak jak te biedne świnki, które wiadomo, gdzie wylądują. Na talerzu w supermarkecie. I właśnie o to chodzi. Gdyby taka świnka, jedna z nich skapowała się, o co chodzi w jej życiu, życiu krótkim, nieszczęśliwym niestety na końcu, to gdyby próbowała ostrzec inne, jak one by zareagowały? W ten sam sposób. Zajmij się życiem, masz tu jedzenie. Przecież oni by nas nie mogli skrzydzić, dają nam codziennie żyć. Co opowiadasz, to opowiadasz tobie spiskowo? Tak ludzie myślą, a tym próbuje się zająć nasz umysł. tantetną rozrywką, e, zabawą, alkoholem, e, e, serialami, tysiące seriali jak miłość, czy tysiące czterysta odcinek e, mody na sukces, prawda, i tak dalej. I tu nie chodzi o to, że ja nie lubię się zabawić, nie lubię wypić piwa, tak, ale jeżeli się robi z tego cel życia, jako jedyny, że o, ja po pracy pierwsze co myślę, to lecę do pubu i to jest cała esencja naszego życia, to tkwimy w pułapce i o co tym ludziom chodzi, zająć nas bzdurami. Z kolei inną skrajnością jest popadanie w... w, w zajmowanie się karierą, szuka, zarabianiem karierą, w, w, powiększanie naszego posiadania i my zachowujemy się jak to dymne zwierzątko, które tylko kręci się w kółko, tylko już zapomniało dlaczego po co to robi, że ci, wciąż stoi w miejscu. Większość ludzi tym się zajmuje. Prosty, prosty sposób, żeby nas kontrolować. Dajemy się manipulować. I kolejny element to jest to. Cały rozwój ludzkości polega na tym, że my kontrolujemy swoje... swoje instynkty, swoje... w coraz, coraz większym stopniu swoje emocje i przez to się rozwijamy jako ludzkość. Ci ludzie próbują wszystko odwrócić. Żebyśmy stali się jak zwierzęta. Żebyśmy się bazowali na najniższych instynktach. Pieniądze, seks, yy, przemoc, yy, niezdrowe jedzenie, yy, wojny, agresja. Wszystko to jest programowane przez media po to, żebyśmy byli jak najbardziej otumanieni, jak najbardziej ogłupiali, i w ten sposób jesteśmy o wiele, o wiele prości do kontroli. Następną sprawą jest to, że. Tak, jak już chyba też jest popularna fraza, że jesteśmy jak jedno wielkie stado, najczęściej porównuje się nas do owiec. I naprawdę to porównanie jest świetne, ponieważ tak się zachowujemy. Spójrzcie na ludzkość, jak ciężko jest powiedzieć coś, co odstaje od normy. Nie, my lubimy być w stadzie, my lubimy się czuć, że jesteśmy w większości, prawda? Nie, jeżeli większość mówi tak, no to ja powiem tak i wolę się dostosować do tej większości, ponieważ no, wtedy jestem, tak jak każdy jestem kimś ważnym, prawda, w społeczeństwie. Ja zawsze odstępowałem od tej normy, na szczęście dzięki temu, E, wiem to, co wiem i działam, robię to, co robię. Natomiast dlatego właśnie, że my się tak łatwo dostosowujemy, jesteśmy tak łatwo manipulowani, ponieważ te normy, które nas kształtują, to wielkie stado, są inspirowane przez media, przez system edukacji, przez instytucje państwowe, te, które właśnie należą do tej elity. Tak się tworzy globalne stado. Więc to jest odpowiedź na to, dlaczego jest nowy porządek świata, dlaczego on istnieje, bo zachowujemy się jak owce, bo jesteśmy jak zombie na ulicy, bo wyśmiewamy, jesteśmy ignorantami e, i. Jesteśmy, to jest obraz naszego społeczeństwa. To jest stan na dzisiaj. To oczywiście trzeba zmienić. Innym symbolem globalnej manipulacji właśnie ta piramida, którą e, tak przedstawię, czyli Elita jest na górze dlatego, że poprzez system edukacji i media kształtuje globalna, e, globalną społeczność na kształt stada, e, wpływa na naszych globalnych umysł. W ten sposób, się obrócił obrazek, e, tworzy się niewidzialne więzienie, które, którego nie można zobaczyć, dotknąć ani poczuć. Idealny system kontroli. Właśnie o to chodzi. Następnym takim elementem jest to, że wmawia nam się poczucie słabości. Tak, jesteśmy tylko zwykłymi szaraczkami. Co my możemy zrobić? Oni są tacy wszechpotężni, siedzą na tych stołkach, mają tyle e, tysięcy dolarów, mają e, policję, mają wojsko. Główna prawda, tak naprawdę moc tkwi w nas. My jesteśmy wyjątkowymi istotami. I właśnie o to chodzi. Oni wmawiają nam to słabość, ponieważ nasze myśli kryją naszą rzeczywistość. Jeżeli ktoś się podaje już na samym początku, no to musi przegrać. To jest im na rękę pokazuje się świat jako świat pełen zagrożeń, wielki, a, a my ludzie jesteśmy tacy mali, nic nieznaczący. Właśnie o to chodzi i wtedy nikt nie podejmuje działań i w ten sposób jesteśmy posłusznymi robotnikami. Przez to kształtuje się tak zwany liderizm, zjawisko, że my musimy iść za kimś, prawda? Jesteśmy tacy mali, ale zna, najlepiej y, y, y, zwalić nasz los w kogoś w ręce, prawda? Wybierzemy jakiegoś polityka lidera, który za nas załatwi sprawę, który Prowadzi nas, powie co mamy robić, co mamy myśleć lub jakichś liderów duchowych, w co wierzyć, jak, jak wygląda świat, jak wygląda życie, albo wierzymy w polityków, którzy zrealizują swoje obietnice dla nas, tak? albo wierzymy w instytucje międzynarodowe, które coś za nas załatwią i ciągle patrzymy na zewnątrz, nas szukać władzy w sobie, wewnątrz nas. To jest także metoda manipulacji, bo ci wszyscy liderzy są podstawieni. Oni wiedzą, że my lubimy zwalić na koło swoją odpowiedzialność. I ci liderzy to są właśnie ci ludzie. Bushowie z zakonu Czaszki i Piszczele. E, starszy Bush tam, dzianek współpracował z Hitlerem. E, reszta siedzi w Fedzie, w Banku Rezerw Federalnych. Reszta spotyka się z Bohemii Angrowo, bo Oni wszyscy ze sobą współgrają. To jest jedna klika, nie ma żadnych podziałów istotnych. I chciałem jeszcze jedną taką mówić. Manipulacja dwubiegunowa. To jest bardzo ważny element tego wszystkiego, co się dzieje, żeby trzymać nas pod kontrolą. Jest ona złożona z dwóch, z dwóch elementów. Strach i tandetne PSW. Strach to wiadomo. A nie, przepraszam. Tu się coś chyba. Dobra, tandetne PSW to jest tandetna przyjemność szczęś szczęścia wolność, tak? Tym oczywiście się nas zapełnia, żebyśmy cieszyli się tym małą iluzją wolności, seriali i tak dalej to ma nas zająć, to ma nam dać tą iluzję, że jesteśmy wolni, że jest wszystko super, jest cukierkowe i tak. Natomiast strach, to wcześniej mówiłem o tych wszystkich zjawiskach zewnętrznych, ma nas wystraszyć od świata zewnętrznego. Jesteśmy z nieznaczący, świat jest straszny, lepiej zamknąć się w domu. I to tworzy takie społeczeństwo ludzi zamkniętych w swoich pudełkach. Nie rozmawiamy ze znajomymi, z sąsiadami, tylko zamykamy się w swoich pudełeczkach, domku i oglądamy seriale, które są bezpieczne, kolorowe i cukierkowe. Dzięki tej rzekomo sprzecznej metodzie ludzie stanowią taki zbiór jest to, które bardzo łatwo kontrolować, ponieważ e, nie komunikujemy się ze sobą, nie jesteśmy jednością, zasada dziel i rząd, sprawiają, że mamy poczucie oddzielenia od reszty społeczeństwa, nie stanowimy jedności, przez to jesteśmy o wiele łatwiejsi do kontroli. I przed nami właśnie powstaje taki, takie dwie metody, znaczy wyłaniają się dwie metody manipulacji. Jedna to jest świat Orwell'a, czyli totalna inwigilacja, kontrola przez politykę, przez, yy, przez kamery, przez mikrochipy, które prawdopodobnie będą próbowali wprowadzić. Przez wszystkie te systemy inwigilacji, społeczeństwa i kontroli. A druga to jest właśnie przez przyjemność. Ludzie się nie buntują, jeśli powiesz że są wolni, że są cudowni, że są wspaniali. im jakąś tam rozrywkę oni się tym zajmą. i będą się buntować, przynajmniej nie wszyscy. O to chodzi. Ale największe oszustwo, to chciałbym podkreślić, z tego wszystkiego, dotyczy tego pytania. Kim jesteśmy i co tutaj robimy? To jest podstawowe pytanie jako ludzie. Kim jesteśmy i co tutaj robimy jako ludzie? Otóż promuje się taki punkt widzenia, że ludzie to jest kupa mięcha i kości, tak? e, która można do jakiegoś cyborga e, i właśnie m, nic poza tym, jesteśmy materią, jesteśmy fizyczni, cała nasza cywilizacja jest skupiona na tych materialnych aspektach. Dlaczego? Ponieważ, o, niektórzy wierzą, że tak, że tym są tylko, prawda? A my jesteśmy tylko świadomością. Jesteśmy duchem, jesteśmy istotą duchową, która przebywa akurat w tej częstotliwości, w tej rzeczywistości, która w tym ciele, w tym wehikule doświadcza tej rzeczywistości. Oni nie chcą, żebyśmy tego wiedzieli. Dlaczego? Ponieważ to oznacza, że jesteśmy ponad tym wszystkim, że się nie boimy, że jesteśmy wspaniałymi istotami kryjącymi własną rzeczywistość. A oni takich ludzi nie potrzebują. Oni potrzebują małych ludzi wystraszonych, którzy chodzą, jak im państwo każe, jak im polityk każe, jak im, yy, jakaś administracja każe. To nie jest inna jaka, żebyśmy wiedzieli, kim naprawdę jesteśmy, jak jesteśmy wspaniałymi istotami. To jest, tym jest nasze ciało. Jest to świetnie ilustruje ten przykład. Jesteśmy takim kompilizowanym kosmonauty, który musi go ubrać, żeby doświadczać tej rzeczywistości na Księżycu. Tak samo my musimy ubrać to ciało, żeby tutaj przebywać. Inaczej nie, nie, moglibyśmy, tutaj, nie moglibyśmy tutaj być interaktywni, że tak powiem. I wszystko, co robią ci ludzie, to jest poprzez strach, przez media, przez manipulacje na globalnym umyśle, próbują nas odciąć od tej wyższej świadomości, od tego wyższego ja, od tej e, genialnej świadomości, do której każdy ma dostęp. Ponieważ jeżeli masz dostęp do tej informacji, to nie boisz się wołu, iluminacji, masz je głęboko gdzieś, tylko zaczynasz rozwijać się, zaczynasz e, poznawać prawdziwą naturę wszechświata i życia. To nie jest im na rękę. Takich ludzi nie potrzebują, dlatego robi się wszystko, żeby nas od tego odciąć, poprzez właśnie strach, terroryzm, manipulacje wszelkimi wydarzeniami na świecie, e, które mają powodować właśnie taki stan. I my odgrywamy taką rolę, tak, ja jestem Mikołem Rówbicki, pracuję tu i tu, jestem tylko e, e, tym właśnie, Prze w taki sposób się opisujemy. Nie, to jest tylko doświadczenie, które mamy. Ja nie jestem Mikołajem Rozbicki, ja jestem genialną świadomością, która ma doświadczenie Mikołaja Rozbickiego, który właśnie przed Wami teraz mówi. Jest to fajna przygoda, ale wiem, że ja nie jestem tym kimś. To jest jedna z moich przygód i e, nie jestem ciałem fizycznym. To jest tylko vehiku, którym się teraz posługuję. Po śmierci, że tak powiem, zostanie ulegnie biodegradacji. A my odgrywamy takie role i e, pasjonujemy się tym, że jestem jakimś pracownikiem, jestem maklerem geodowym, jestem e, informatykiem. Pierwszy krok do wolności to jest właśnie ten etap. Uświadomić sobie, że jesteśmy niewolnikami. Jeżeli uświadomisz to sobie, że, jesteś, że nasze życie jest kontrolowane, że jesteśmy ograniczani, że e, nie jest tak pięknie i cukierkowe, jak nam w mediach się opowiada. Jest to pierwszy krok do wolności, bo w tym momencie możemy coś zrobić, możemy podjąć akcję i wydostać się z tego więzienia do umysłu. I są takie dwie... To jest przeciwne ideologii, jak poradzić sobie z MWO. Jedna to jest taka, że zamknąć się w sobie, medytować, tylko rozwijać duchowość, świat cały mieć gdzieś, ulokować się gdzieś na zboczu, na, na góry, prawda, czy gdzieś w zacisznym miejscu, i mieć wszystko gdzieś, w ogóle nic nie robić. Druga to zrobić partię, polityczną stowarzyszenia, iść na sejm e, i pokonać i Wtedy wszystko będzie pięknie i wspaniale. Otóż uważam, że obie te skrajności są błędne. Prawda jest gdzieś po środku. tak naprawdę musimy rozwijać swoje wnętrze duchowe, badać i zadawać pytania kim jesteśmy, co tutaj robimy, ale z drugiej strony musimy działać, musimy coś robić, bo ta planeta jest naszym domem, to otoczenie, to wasze życie jest ważne, to jest wasz dom, musimy, musimy o to zadbać, nie możemy być bierni, oddawać, że wszystko samo się rozwiąże, że natura zrobi za na wszystko porządek za nas. I że wszystko cacy. To jest nasza odpowiedzialność. Więc w momencie, jak odrzucimy nasze ego, że o, ja mam dobrą pracę, zarabiam 5 tysięcy złotych, mogę sobie iść do marketu, co mi wchodzi jakieś dziecko w Afganistanie, w Iraku, co mi wchodzi, że ktoś tam klepie biedę przez iluminati i tak dalej, że ktoś ginie. Nie! Jeżeli razem wszyscy będziemy działać, możemy ten zmienić, zmienić ten system, bo właśnie tym ludziom zależy na tym, żebyśmy byli rozoddzieleni od siebie, żebyśmy każdy dbał tylko o swój. Y, czupek nosa o swoje interesy i miał gdzieś resztę świata. W tym momencie jesteśmy rozgrywani pomiędzy sobą. Dzisiaj, y, na przykład celem, przepraszam, wczoraj była celem Ameryka. Dziś widzimy, że Polska także jest celem NWO. Także to, to nie jest tak, że to jest gdzieś daleko, to nas dotyczy. I, i Niektórzy ludzie mówią tak, a co mnie to obchodzi? Przecież to w ogóle mi, właśnie mnie to nie dotyczy osobiście. E, iluminaci są gdzieś tam. To jest największy kłamstwo i naj, największa iluzja. Ci ludzie kontrolują każda zwała naszego życia, od cen energii, cen paliw, od medycyny, od sejmu, znaczy od politycznych z wszystkich ustaw itd. Ci ludzie są pod kontrolą, od podatków, jakie płacimy, od żywności, jaką, e, jaką mamy dostępną, od właśnie całego, całego, całego, wszystkich koncernów farmaceutycznych, który, który ma taki, jest takim silnym lobby, że wpływa na to, co mamy w aptekach, na to, co, na to że na przykład dzielanie są likwidowane. Więc, jak można powiedzieć, że to nas nie dotyczy? To nas dotyczy każdego tygodnia, każdego dnia, każdej minuty, każdej sekundy. To nas dotyczy. Nie da się od tego uciec. A największym sekretem globalnej lity jest właśnie to, że to my mamy moc, Że my możemy to zmienić. To jest ich najgorszy koszmar. Oni wiedzą, że ludzie się budzą. Dlatego między innymi jest taka teoria, że ten nowy świata jest w zasadzie nie atakiem, jest obroną. Przed tym, że ludzie się budzą, zaczynają coś zmieniać. Zaczynają robić, zaczynają rozumieć, że świat jest troszeczkę inny. To jest ta wielka tajemnica. Dlatego robią wszystko, żeby nam mówić, że tak nie jest. A my, przez to, że szukamy liderów, wciąż oddajemy władzę. Ci ludzie mają władzę tylko dlatego, że ci ludzie, zebrani wokół, oddają tę władzę. Mówią, zrób coś, ty, oddajemy władzę, w ten sposób ci ludzie nie dysponują. Jeżeli przestaniemy to robić, oni nie będą mieli władzy. Ale podstawowym warunkiem jest to, nie zwalać na innych. To jest wina Illuminati, to jest wina tamtych, to jest wina Bilderbergów, Rockefellerów. Okej, okay, oni nami manipulują, ale odpowiedziało się z nas. Ponieważ to my kreujemy tą rzeczywistość, oni dotarli do naszych umysłów i to jest tak jak hologram, dotarli do naszych umysłów i my odtwarzamy tą rzeczywistość, która im pasuje. No tak, programują nas, tak jak już mówiłem, przez media, przez wszystkie źródła informacji, przez szkolnictwo i my odtwarzamy ten hologram według ich zasad, że przez strach, przez wiarę w polityków, że jesteśmy istotami materialnymi tylko i wyłącznie, że pieniądz jest najważniejszy i w ten sposób kształtujemy rzeczywistość tak naprawdę my, i ją projektujemy. Nasza odpowiedzialność. I, I to jest dobra wiadomość, bo jeżeli sobie to uświadomimy, że ta część piramidy, ten dół, jest najważniejszy, to możemy to zmienić, ten system się zawali jak domek skarb Bo właśnie na tym on polega, że większość ludzi nie ma pojęcia i współpracuje z tym systemem nieświadomie. Jeżeli dotrzemy do nich, wszystko możemy zmienić. Jeżeli przestaniemy się zachowywać jak stadorowiec, jeżeli przestaniemy się zachowywać jak zombie chodzące po ulicy, które tylko się zajmuje podatki że muszę zapłacić, muszę kupić, zrobi zakupy, muszę zrobić to i tam, to w ogóle... To nie jest życie. To jest wegetacja. Jeżeli zobaczymy te wszystkie zjawiska, wszystko możemy zmienić. A jest to niezwykły czas, w jakim żyjemy, uważam. Niezwykły. Jest to czas przebudzenia. Taki, taki tytuł, też miała też moja strona internetowa. Uważam, że żyjemy w niezwykłych czasach, kiedy ludzkość dorasta, kiedy to wszystko się zmienia, kiedy możemy to zmienić. Ten, ten globalny proces naszego odzyskiwania wiedzy pamięci o tym, kim jesteśmy, tej świadomości. To się oczywiście łączy z rokiem 2012, ale nie będę tutaj rozwijał tego wątku, zupełnie To jest tylko symbol. Ale jesteśmy w tych niezwykłych czasach. To jest czas przebudzenia. Czas, kiedy ludzkość zaczyna rozumieć, czym jest i gdzie powinna być. A wszystko to dzięki tym ludziom, którzy poświęcają swój czas, wiedzę i, i, i swój, swój umysł po to, żebyśmy my mogli do tych informacji dotrzeć. To są tylko wybrani ludzie, David Allen, Alex Jones, Greg Brannen, David Wilko na Ich jest o wiele, o wiele, wiele więcej, tylko chciałem takie najważniejsze postacie pokazać. To są ci niezwykli ludzie, którzy otwierają nam oczy z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia, z różnych troszeczkę jakby fragmentach wiedzy, ale ci ludzie odgrywają świetną rolę. A było już takich nauczycieli wielu, którzy pokazywali nam kawałek prawdy, dawali nam dobre rady. Sprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem na sprawiedliwości wszędzie. Właśnie tego się powinniśmy nauczyć. Nie dbać tylko o swój, swój interes tylko o całą ludzkość. Kto biernie akceptuje zło, jest za nie, tak samo odpowiedzialny, jak ten, co je popełnia. A to dla nas jest najważniejsze. Najpierw cię ignorują, potem śmieją się z ciebie, a później z tobą walczą. I później wygrywasz. I tak zamierzamy zrobić. Więc stoimy przed wyborem. Nie, da, nie, nie można chować głowy w piasek. To dotyczy nas wszystkich tu siedzących na sali. Albo idziemy w stronę stada, i NWO i cieszymy się z mikroczyków, że możemy sobie zakupy robić i budujemy sobie więzienie i łykamy to, co nam media mówią, albo stajemy się prawdziwie wolnymi istotami, genialną świadomością, która tworzy, kreuje swoją rzeczywistość taką, jaką powinna być. I teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? Mówię to do każdego z was na tej sali. Co wy z tym zrobicie? Bo was jest odpowiedzialność. Ja robię swoje, koledzy robią swoje, ale wy wszyscy musicie coś zrobić, cokolwiek. Cokolwiek, ale zróbcie coś. Żeby przekazać tę informację, żeby ostrzec ludzi, żeby powiedzieć. Ponieważ nie liczcie na to, że ktoś za was coś zrobi. Was jest odpowiedzialność. Ty musisz być zmianą, jaką chcesz widzieć w świecie. To jest podstawowa zasada. Ponieważ nasza świadomość ma strukturę właśnie hologramu yy, fraktala. My jesteśmy małymi wszechświatami. Jeżeli każdy z was zmieni się, robi krok do przodu, to cały wszechświat się zmienia, cały świat się zmienia. Zobaczcie po tych ludziach, którzy zaczynają tę ścieżkę, David, like, Alex, John. Oni byli na początku oszołomami, których, o których nikt nie wiedział. Dzisiaj miliony ludzi o tym wiedzą. Ich praca nie idzie na marne. To wszystko postępuje i, i to ma sens. I każdy z Was musi coś zrobić. Uwielbiam ten tekst Johna Lennona, piosenki Imagine. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedynym. Mam nadzieję, że pewnego dnia do mnie dołączysz i świat stanie się jednością. I właśnie o to chodzi, żeby być marzycielem żeby zmieniać świat, jest też taka fajna pista Queen, to oczywiście się zespół. This could be heaven for everyone. To być niebo dla wszystkich. I to będzie niebo dla wszystkich, jeżeli wszyscy będziecie marzycielami, zaczniecie coś robić, zaczniemy zmieniać tą rzeczywistość. Bądź też marzycielem, dołącz do tych ludzi na obrazku i zmienimy razem świat. Uważam, że to jest możliwe, a tym bardziej, że widzę, że naprawdę proces postępuje jak najbardziej. Jestem pełen optymizmu i tylko... Trzeba wziąć we własne ręce i zacząć wreszcie działać. Także bądźcie marzycielami i zmieńmy ten świat. Dziękuję bardzo. Pytania, tak? Czy są jakieś pytania, bo tutaj jest taka... Jest ja na na pytania, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, może bardziej szczegółowe, mniej szczegółowe, to zapraszam. Tak? Jak media w Polsce działają? Powtórz go. To wszędzie. Powtórz, powtórz pytanie, tak dobra? Jak media w Polsce działają, tak? A styl jest ogólnoświatowy. To jest wszystko to samo, słuchajcie. Ja pracowałem w mediach też. Wiem jak to działa. Przychodzisz z tematem do, do twojego szefa, który temat nie pasuje, to go nikt nie ujrzy. Proste. Więc człowiek, który chce zrobić karierę w mediach, wie, że musi pisać to, co jego szef chce. Proste. Sam się cenzuruje i przychodzi z tematem i mówi OK, to może być. Puszczamy. Oczywiście każdy to zrobi, bo chce zarabiać 30-40 tysięcy w mediach i się dostosuje do większości. Co go wchodzi? Prawda. Niech on napisze to, skupi się na elemencie takim, który pasuje wydawcy, który pasuje właścicielowi gazety czy telewizji. W tym momencie nikt nie, nikt nie zajmuje się tematami, którymi nie powinien. Bilderbergami, NWO i w ogóle tymi wszystkimi W mediach nie ma nic o tym. Tak to działa. To jest wszędzie ten sam schemat. Korporacje działają tak samo wszędzie na całym świecie. Czy jeszcze jakieś? Tak? to nie było w programie niestety o. kolega trochę nas zasypał informacjami teraz mi się przypomina taki kawał stare z brodą którym Amerykanie rywalizowali z Rosjanami w maszynach do obierania ziemniaków nie będę opowiadał całego kawału koniec był taki, że rosyjska maszyna za nie mogła Wyszedł jeden pracownik, miał to być automat, i powiedział, towarzyszy się Ja Jestem wrażeniem, że, że moglibyśmy być zasypani informacjami podawanymi przez kolegę. A tutaj bardzo istotna sprawa, to jest właśnie początek, ten pierwszy punkt, żeby zacząć działać nad własną wolnością. Kiedyś, kiedyś rozmawiałem z, przez, na forum dyskusyjnym z takim bardzo mądrym człowiekiem. I on rzucił myśl, która mnie osobiście bardzo mocno ruszyła. Otóż on bardzo ciekawie zailustrował moment osobistej śmierci i moment, w którym przychodzi refleksja na temat tego, jak żyliśmy, co było ważne, a co było tylko stratą czasu. Myślę, że tutaj przynajmniej do mnie to dotarło bardzo mocno wtedy. Uświadomiłem sobie, że praca nad własnym szczęściem jest najważniejsza że to w zasadzie jest motor taki najbardziej podstawowy i najbardziej można powiedzieć efektywny do tego, żebyśmy żyli wolni, szczęśliwi dlatego pierwszym krokiem chyba w tym wszystkim, w tym uwalnianiu się od całego schematu, od tej pajęczyny jest pytanie zadane sobie czy jestem szczęśliwy czy jestem szczęśliwy, czy też stoi coś na drodze mojego szczęścia a jeżeli coś stoi na drodze mojego szczęścia, to co to jest konkretnie? Jeżeli na przykład to jest yy, yy, nowa Toyota Corolla, no to wejdźmy w to. No kurczę, no, no zróbmy wszystko, kupmy sobie tą Toyotę, wsiądźmy do niej i poczujmy. No dobra, to już jest to? A może jeszcze coś? W każdym razie wracając do tego, yy, do tej, tej refleksji tuż przed umieraniem, jest to chyba najważniejsza rzecz, żeby dotrzeć do prawdy w sobie, co jest dla mnie szczęściem i, i tą drogą dążyć. I wtedy, no bo wiadomo, umierając, no to, to wszystkie te sprawy, iluminacji, e, powodzenie świata przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie jest, jestem tylko ja. Jestem tylko ja i świadomość tego, czym jestem, jak żyłem, jak było. E, ale to też jest to też jest z drugiej strony właśnie ta kwestia, że będąc sobą, będąc szczęśliwy, jestem totalnie wolny, jestem totalnie uniezależniony od machinacji, manipulacji. Jestem ich największym wrogiem. Dziękuję. Ale nie było. Jeszcze jakieś Dla... pytania, ale do mojej prezentacji na przykład? jeśli o -y. Oj, ale ja nie mam dwóch godzin. <śmiech> nie, naprawdę, ja wiem, że to było dużo sk skondensowanej wiedzy, ale chciałem tylko zarys zrobić, ponieważ no, nie ma czasu, żeby tutaj wykład robić Genezy. y dużo no, do rozrozumienia, którzy podali taką historię, z czym oni mówili, przy jakichś wielkich wydarzeniach w historii świata. Może krócej... No tak, ale to krócej by było się zająć tymi, którymi ich nie brali udziału. No ale no, to jest. Ja zajmuję się pewnym aspektem, tak chciałem bardziej pokazać to od, inny, od naszej perspektywy społecznej. No, można nie, tysiące tematów poczuć, ale wszystkiego tutaj za was nie zrobimy. To jest tylko informacja w jakiejś części, no niestety. Każdy z nas musi sam robić za siebie, szukać informacji, tylko o pewnych rzeczach wspominamy i staramy się ctokolwiek. Tak, więcej... Znaczy w tym filmie nie było dużo informacji bo mi się wydaje, że było bardzo informacji, no Ale zawsze nie będzie wszystkiego, no nie da się wszystkiego zmieścić. No musielibyśmy tu siedzieć 10 godzin. Eee, I temat jest szeroki. Od zdrowia, od GMO, od tej manipulacji, chociażby na, na poziomie fizycznym. No. Okej. Okay. Zróbmy następne spotkanie tylko o iluminacji, tylko... Ja też nie chcę się tylko na tym koncentrować. Każdy może sobie... Jest internet, każdy może sobie sprawdzić. Chciałem pokazać inny punkt widzenia na to. Bo to iluminaci tak naprawdę nie są tak, tak naprawdę najważniejsi w tym wszystkim. My jesteśmy najważniejsi. My. Ponieważ jak będziemy się tylko koncentrować na tych spiskach, na tych ciemnych sprawach, to nie zrobimy kroku do przodu. Musimy zrozumieć, dlaczego tak nie, dlaczego dajemy się okonywać, uszukiwać. Myślę, że ci ludzie tutaj siedzący doszli do jakiejś wiedzy już, dlatego tu przyszli i już są odporni na pewne rzeczy już pewnych rzeczy nie kupią. No to chodzi, żeby uświadamiać ludzi, żeby szukali informacji, ale my możemy tylko podawać informacje, ludzie sami, yy, że tak powiem decydują, czy chcą, czy nie, bo na siłę nikomu nic nie zrobimy. Przede wszystkim my płacimy swoimi pieniędzmi za świadomie, bądź nieświadomie wydane artykuły, których oni są producentami w ta jest to jest też nasze prawda? Oczywiście, że tak siła jest na nas. My decydujemy, my. Szczepionki to pokazały. Nie chcieliśmy szczepionek, nie było szczepionek. Proste. Nie będziemy chcieli mikrochipów, nie będziemy mikrochipów. Ale właśnie o to chodzi: wiedza i świadomość. Wiedza i świadomość, to jest najważniejsze. Dlatego każdy z Was może coś zrobić, żeby ta wiedza i świadomość się rozszerzała. Tak jak my robimy z siłami cokolwiek. Może to nie jest doskonałe, może można było lepiej, a oczywiście, że tak. Ale zróbcie lepiej. Pokażcie, a nie, bo jest taka moda, żeby tylko krytykować wszystko Nie Mówię do Ciebie, ale większość ludzi tak jest, że to spotkanie było takie, a ja bym to zrobił, powinno być tak, tak. No to zróbcie to. Każdy z Was może nawet zrobić spotkanie dla 10 osób, dla 5 osób, ale zróbcie to. Nie mówcie o tym, że tamto jest B, tamto jest B. Zróbcie lepsze spotkanie. Zróbcie ulotkę. Pokażcie komuś film. To jest ważne. Nawet taki drobny element jest bardzo ważny. Każda kolejna osoba przebudzona, która wie, że jest coś inaczej w świecie niż media, jest, jest na wagę złota. Okej, okay, tym chyba kończymy, nie? Dziękuję bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam. Ja tego woli do powiedzenia jakby dwóch rzeczy, jeżeli chodzi o rozwinięcie tematyki. Chcielibyśmy, zresztą tu Państwo dostaliście w programach nasze propozycje na jakby rozwój dalszy pewnych sytuacji. I tutaj chcielibyśmy uruchomić Akademię Jachówka, gdzie cyklicznie właśnie rozkładalibyśmy na czynniki pierwsze, zagadnienia, które się pojawiły przez dzisiejszy festiwal i przed jutrzejszy dzień. Także jeżeli Państwo macie ochotę z nami współpracować, macie ochotę przyczynić się do tego, żeby taka akademia powstawała cyklicznie, miesiąc, miesiąc w ustalonym miejscu, to takie wydarzenia będą się działy. Was twi siła, to wy jesteście tym festiwalem, myśmy go sformalizowali i nazwali, ale dzięki temu, że tu przyszliście, pokazaliście, że wasza obecność jest istotna, to stworzyliście coś, co nazywa się Festiwal Filmu Kontrowersyjny. I to właśnie jesteście wy. Chciałbym, mój wykład można zatytułować: dlaczego Naszym Haramein był taki uśmiechnięty. Na najkrócej rzecz ujmując, muszę powiedzieć tak, że on był uśmiechnięty, bo on opowiada Państwu o świętej geometrii. Od razu na wstępie chciałbym tutaj zaznaczyć, że Słowo święta, które przyjmęło do tego całego terminu, jest dość niefortunne i w świętej nie chodzi o tworzenie nowych ołtarzyków. Święta geometra jest w takim sensie święta, że opisuje strukturę przestrzeni, w jakiej się znajdujemy, strukturę Wszechświata i strukturę tworzenia materii. Ostatnie wzmianki o świętej geometrii zamiennie nazywanej harmoniką miały miejsce w liście Galileusza do jego siostry gdzie Galileusz, mając świadomość, że te listy są czytane przez papieża mówił, że harmonikę należy wykreślić z kanonu nauk i o niej zapomnieć. Dzisiaj Chodząc sobie po tej planecie możemy czasami z, y, znaleźć się na polu zbożowym, gdzie znajdują się takie różne dziwne znaczki, jakie widzimy. Y, są różne teorie na, na, i koncepcje na temat tego, skąd one się wzięły na tych polach zbożowych. Y, jedni mówią, że to dwa i podchmieleni dżentelmeni z angielskiego bałbu załatwiają całą sprawę na całej planecie. Y, Inni zajmują się badaniem kąta na połamania łodyg, szukają tam jakiegoś tajemniczego promieniowania, podczas gdy możemy popatrzeć te znaczki i zauważyć, że ułożone są według zasad świętej geometrii. To będzie trochę trwało, ale postaram się Państwu jak, naj... jak najbardziej skrótowo zaprezentować, na czym polega święta geometria. Z czasem mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie, dlaczego mówię o świętej geometrii, gdy tytuł mojego wykładu jest Manipulacja w świadomości. To, co tutaj widzimy jest to. Obraz powstały przy przetłuszczeniu dźwięku przez płyn, przez wodę. Są to znaczki trochę podobne do tych, które widzimy na polach. Tutaj mamy świątynię w Indiach, zbudowaną mniej więcej tysiąc lat temu. Gdzie obrazek może nie jest za duży, ale widzimy tak samo podobne znaczki. Co pozwala mi wysuwać wniosek, że yy, albo ktoś dysponował wtedy mikroskamerami, albo nie bywało intuicją. Albo po prostu jest to wielki zbieg okoliczności. Tutaj mamy mm, mandale. Takich mandali możemy spotkać w Indiach bardzo dużo i można to traktować jako fajny obrazek, dopóki nie zacznie się tego y, stosować w rzeczywistości. To tylko nie widać może dobrze, bo obrazek jest dość mały, ale to jest przykład y, gdzie ktoś y, taką mandalę narysował w Oregonie w USA na pustyni i po jakichś dziesięciu latach pustynia zamieniła się w żyzną glebę w rejonie y, w bliskości tej mandali zaczęły padać deszcze i zmienił się całkowicie klimat. Zaczęła rosnąć roślinność na tej pustyni. Pojawiło się życie. Wszyscy słyszeliśmy o trykacie bermudzkim. Ja tutaj pokazuję Państwu, że z tych trójkątów jest trochę więcej na naszej planecie. To, to są badania przeprowadzone przez szkota Iwana Sandersona. W latach, pod koniec lat 60. on to opublikował w się, 71 roku. I co one przedstawiają tak naprawdę? One przedstawiają miejsca zniknięcia w, w, wszystkich statków i samolotów na naszej planecie w przeciągu. E, od początku, kiedy samoloty zaczęły latać, czyli lat 20. I odkąd zaczęto rejestrować tajemnicze zniknięcia statków, ten człowiek, yy, wbijając gniazdki w mapę muzułmanie, zauważył, że one wszystkie się układają w regularne yy, wzorki. Mamy 12 trójkątów, jeszcze do tego jest jeden trójkąt nad biegunem północnym, jeden pół trójkąt nad biegunem południowym. To podchwyciły Rosjanie. Ja w nie pamiętam wszystkich trzech nazw, ale jedno z tych nazw to jest Morozow. I stworzyli na podstawie tych trójkątów taką siatkę, jakby łudzim, opasującą całą naszą planetę. Tutaj jest inny rzut na tą siatkę. Co jest trochę większa rozdzielczość i siatka, która rozkłada się na mapę Europy. Z takich rodzimych miejsc, które możemy znaleźć na tej siatce, nie mówię tutaj o liniach, mówię o punktach przecięcia, jest Kraków, Gniezno i na przykład Ślęża. Tych miejsc jest oczywiście dużo więcej, ja mówię tutaj o głównych. Rosjanie, oprócz tego, że narysowali tą siatkę, tych trzech zuchów, w których był Mrozow, przebadali wszystkie starożytne budowle, jakie znaleźli na naszej planecie i skonkludowali, że tak się dziwnie składa, że te wszystkie budowle od... budowane przez różne kultury, które żyły w różnych czasach, według oficjalnej historii oczywiście, leżą na punktach przecięcia tej siatki lub na liniach tej siatki. Przekładali te budowli około 3300. Żadna z nich nie była poza tą siatką. Oprócz znanych budowli typu egipskiej piramidy, Machu Picchu, Stonehenge, znajdują się w nich także takie dziwne konstrukcje, jaką tutaj widzimy. To się fachowo nazywa Dolmen. I to jest typowy przykład pokazujący, że starożytni nudzili się dość często i z braku zajęć wstawiali trzy kamyczki na górze Kamyczek, który ważył 20-50 albo 100 ton. Dobrze się bawili. Te dolmeny są po całej planecie. Są spotykane zarówno w Irlandii, Szkocji, Francji, jak i na Syberii, w Rosji. I wytłumaczenie naszej swojej oficjalnej nauki to jest takie, że to wszystko było robione dla zabawy albo z notów. Tutaj dochodzimy jakby do esencji świętej geometrii, bo jak chcecie zawrzeć pewną informację w jednym symbolu, to jest właśnie ten symbol, to jest kwiat życia. Ym. Wygląda dość niepozornie, spotkać go można na całym świecie, w Indii, Turce, Turcji. Jego charakterystyczną cechą jest to, że można w niego wpisać wszystkie bryły platońskie. Tu jest ten symbol kwiat życia w, w świątyni Abidos w Egipcie. Mimo o platońskich, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że platońskie to jest takie określenie, które się używa dzisiaj w świętej geometrii, ale może nie, niekoniecznie nie są platońskie, bo te kamyczki, które tutaj widzimy zostały znalezione w, w Szkocji i są datowane na 500 lat przed Platonem. Tutaj mamy wszystkie pięć grup latarskich. Jest to czworościan, ośmiościan, sześcian, dwunastościan i dwudziestościan. Bardzo ciekawą cechą jest w tych pięciu grup latarskich to, że przedłużając boki dwunastościanu otrzymujemy dwudziestościan. Przedłużając boki 20 otrzymujemy z powrotem 12. Ścian. I tak możemy się bawić w kółko. Zwiększa się nam tylko skala tej całej gruby. Całej Podstawą świętego geometrii jest liczba FI. To jest 1,618 jeszcze kilka mniej znaczących cyferek. I tak się dziwnie składa, że żeby fale mogły się ze sobą, żeby fale mogły ze sobą interferować, czyli żeby mogły mieć ze sobą coś wspólnego, żeby były jakieś punkty wspólne. Muszą być, yy, nie ma na to innej rady w naszym przyświecie materialnym ułożone według pewnego wzoru, który jest związany z liczbą Fi. To, co tutaj Państwo widzą, to jest figura wymyślona jakieś 200 lat temu przez fizyka niejakiego Lewiego. Ona ostat ostatnio... Ostatnio fizycy o niej już zaczęli trochę mówić, co można nie powiedzieć, to czego nie mówią fizycy? To, że wszystkie fale, znaczy po pierwsze, ta figura jest tak naprawdę dwuwymiarową reprezentacją wszystkich figur platońskich położonych, nałożonych na siebie. Ona ma dużo wspólnego z, z, tym, z tą reprezentacją falą, którą tutaj widzimy, czyli jak popatrzymy na zewnętrzne okręgi, one reprezentują dłuższe długości fal. Im bliżej zbliżamy się do środka, w tym, te fale robią się krótsze. Różnice pomiędzy nimi określa nam liczba fi. Hmm. Tutaj widzimy hmm, elektromagnetyczną reprezentację tej całej figury przestrzennej złożonej które nazywają w cytacie 3K8 i tak się dziwnie składa, że w punktach przecinania się tych fal pojawiają się tam wszystkie cząstki elementarne, które tutaj widać na lewej stronie albo na dole, i one się pojawiają tylko tam, nigdzie indziej w punktach stojących tych falach. Ja chciałbym od razu zaznaczyć, że nie jestem fizykiem, matematykiem, nie mam żadnego przygotowania naukowego, mój status społeczny jest zerowy, dlatego mój język opisu tego wszystkiego jest dość infantylny. Niemniej jednak to są wszystko rzeczy do sprawdzenia wśród naukowców, którzy mają odwagę zajmować się tym tematem. Tutaj mamy pierwsze z doświadczeń przeprowadzone na początku tego roku, 2010, które pokazuje rozkład kryształów wyhodowanych w laboratorium, który tak naprawdę pokrywa się z naszym a O, romantyczna nazwa. Teraz chciałbym coś powiedzieć o panu bo to jest postać, która jest znana. Fyzyką już nie od dzisiaj. On pięć lat temu yy, znalazł dziwną prawidłowość w naszym Układzie Słonecznym. Przeczytam Państwu tutaj czwarte prawo yy, Keplera. W rzeczywistości Kepler sformułował cztery prawa opisujące ruch planet, jednak według współczesnej metodologii naukowej czwarte obecnie nie jest prawem, a jedynie ciekawą zbieżnością. Mianowicie, poopublikowanej w roku 1596 książce Mysterium misterium kosmograficznym, tajem tajemnica kosmograficzna, Kapler opisał, w jaki sposób bryły platyńskie wyznaczają orbity poszczególnych planet Układu Słonecznego. Wygląda to następująco. Opisz na orbicie Merkurego ośmiaszczan wówczas Otaczająca go sfera wyznaczy orbitę Wenus. Oblicz na orbicie Wenus dwudziestościanforemny, wówczas otaczająca go sfera wyznaczy orbitę Ziemi. Oblicz na orbicie Ziemi dwunastościanforemny, wówczas otaczająca go sfera wyznaczy orbitę Marsa. Oblicz na orbicie Marsa czworościanforemny, wówczas otaczająca go sfera wyznaczy orbitę Jowisza. Obisz na orbicie i obisza sześcian foremny, wówczas otaczająca go sfera wyznaczy to orbitem Saturna. Oczywiście to wszystko jest tylko zbieg okoliczności. To jest rycina z oryginalnej książki Koplera. Tutaj mamy następną, następny ciekawy zbieg okoliczności. Mamy w środku Słońca, Wenus i Ziemię, które obracając się wokół Słońca za, z, zakreślają taki dziwny symbol, kojarzący się najczęściej nam bardzo negatywnie. A według zaawansowanych badaczy świętej geometrii jest pentagram, jest yy, strukturą geometryczną, bardzo potrzebną do zaistnienia biologicznego życia. Właściwie tutaj mamy to samo. Ja bardzo przepraszam za jakość tego rysuneczku, ale tak naprawdę to w najbliższej przyszłości yy, ta Mendelejewa będzie wyglądała w ten sposób. Są elektrony, które krążą wokół jądra atomu i zachowują się bardzo dziwnie, bo ich orbity mają dużo związku z bryłami patyńskimi. Mamy czworości, sześcian, ośmiściem, dwunastością i dwudziestością. Z takich ciekawostek tutaj mamy powiększenie niektórych wirusów, które najwyraźniej też mają coś wspólnego ze świętą To jest wszystko bardzo ciekawe, bo okazuje się, że ci prymitywni ludzie w Afryce od tysiącleci, Wdają się znać zasady, o których tutaj mówię i budują swoje wioski w rytmie świętej geometrii tak naprawdę. Jeszcze ciekawsze jest to, że w Afryce jest wiele pozostałości budowanych w rytmie świętej geometrii, o których nie dowiemy się żadnych źródeł oficjalnych, bo nauka boli o tym nie mówić. Takich dziwnych pozostałości, jak tutaj widzimy, są tam tysiące. To są pozostałości dziwnych struktur w Afryce, One z pozorów wyglądają dość nieregularnie, ale tak naprawdę można zaobserwować zamiłowanie do, do geometrii, jakby nie było. No teraz już przechodzimy do dziwnej instalacji zrobionej z anten w Australii. Najwyraźniej projektanci tego systemu też w cyrpie, pojawia się też czasem hasło, hasło yy, porządek z chaosu. Porządek z chaosu, bo tak naprawdę się tak definiuje, definiuje mm, sposób uporządkowania naszego wszechświata. W wielkiej ilości fal w każdym w każdym micie o początkach stworzenia wszechświata znajdujemy sekwencję, na początku był chaos. Świetna geometria definiuje sposób urządkowania fal w tym chaosie. Jedyny sposób, który jest wspólny dla tych wszystkich fal. Tutaj mamy zaznaczone pewne punkty na mapie Europy, w których Templariusze pozwolili sobie zbudować katedry. Jak widać, oni też coś na ten temat wiedzieli. Coś na ten temat wiedzieli i tworzyli te katedry z jakimś większym zamysłem. nie wiem jak to było do końca, ale podobne struktury możemy znaleźć też na Marsie. Nie wiem, czy tam byli te wdalajusze, ale to jest wszystko do sprawdzenia. Ponieważ mam mówić o manipulacji, powiem tutaj o kobiet. Chodzi na to, że kilka tysięcy lat temu kobiety zostały odsunięte na bok. I to, co tutaj widzimy, to są różnego rodzaju obeliski, często przenieżone z Egiptu, nie wiem dlaczego, może dlatego, że nikt nie potrafił ich później zrobić. Te obeliski są położone w różnych częściach siatki otaczającej ziemię, o których mówiłem przy okazji Rosjan. I ona tak naprawdę afektuje od siatkę w jakiś sposób męską energią. Wieża że jest w jednym z centralnych punktów tej siatki. W jednym z kluczowych punktów tej siatki u wybrzeży Japonii już lat temu odkryto podwodne struktury, o których nasza oficjalna nauka woli nie mówić, bo tak naprawdę jest jasnym, że one są pod od jakichś 12 tysięcy lat. Przynajmniej nie ma wytłumaczenia na to. tam biegały takie pół ludzie, pół mamy ma Stonehenge, budowlę znaną wszystkim. I oczywiście ona też jest zrobiona według zasad świętej geometrii. Ja może od razu wytłumaczę po co tworzyć takie struktury? Znaczy, już wcześniej tłumaczyłem przy okazji pustyni w Oregonie, ale tutaj mamy jaśniejszy obraz tego. Struktury, według się geometrii, na, na płaszczyźnie tworzy się po to, żeby ściągnąć ładunek do tego miejsca. Z tego, z tego samego powodu natura yy, działa według zasad świętej geometrii, bo wszystkie stworzenia na tej planecie łącznie z nami są zbudowane według zasad świętej geometrii. To jest wszystko po to, żeby ściągnąć modurę z eteru, to jest następne słowo, który, którego nie lubi nasza wydziela na nauka, i przejawić go w materii. Teraz się zrobi zabawnie. Tutaj mamy grafiki ze spektogramu, na którym te grafiki przedstawiają obrazy hebrajskich liter. Jest bardzo ciekawe to, że litera wymówiona i przedstawiona na spektrografie ma taki sam obraz zespak, który pokrywa się z obrazem litery. Z samolitego. Tutaj mamy świętą spiralę, którą widzimy pod różnymi kątami. Ta święta spirala może się tak ułożyć że pokaże nam tak naprawdę każdą literkę. Tutaj ktoś słusznie zauważył, że to jest z językiem chińskim. Bardzo dziękuję za to pytanie. Bo to co Państwo tutaj widzą to są różne języki z całej naszej planety zbiegające się tak naprawdę w jednym centralnym punkcie nie jestem linguistą, ale mogę powiedzieć jedno, że ten język ten centralny punkt był o wiele bardziej skomplikowany niż język chiński i tak naprawdę Języki od jakichś pięciu tysięcy lat wstecz do dzisiaj nie rozwijają się w żaden sposób. One wszystkie się degradują. Można to zauważyć na przykładzie łaciny, na przykład i polskiego, taki najprostszy przykład. Wchodzi na to, że na tej planecie kiedyś mówiono jednym językiem, który był dużo bardziej skomplikowany od wszystkich składowych i od tego co mamy dzisiaj. To jest zdjęcie przedstawiające punkt przecięcia się głównych linii z lotu ptaka w Kanadzie. Hmm. Tutaj muszę coś powiedzieć o wiedzy Indian i rdzennych kultur na naszej planecie. Bo jak już przeanalizujemy tą siatkę budowli na, na naszej planecie, to oczywistym staje się fakt, że byliśmy kiedyś Albo zaawansowaną cywilizacją, albo byliśmy odwiedzeni przez zaawansowaną cywilizację, która miała pojęcie o wiedzy, do której dzisiaj Nasim Haramaj dopiero dochodzi. Badając naszą przeszłość, wielu ludzi zaczyna od Sumeru. Zaczynając od Sumeru, wielu ludzi zaczyna od Zachary Sitchina, czytając jego opowieści o, o rasie Antonaki, która zmodyfikowała nas genetycznie, na początku nas używała do kopania złota. Sydney opisuje nam rasę jako, jako ludzi wyglądających tak samo jak my. Ehm. Nie napominając nam na przykład o tym, że na tych sumaryjskich tabliczkach jest opisanych 20 innych raz. On się skupia na tej jednej rasie i przedstawiają nam jak, jako ludzi o wyższym stopniu zaawansowania. Jest sumeryjska lista królów na przykład na której są zapisane daty panowania królów. Ta sumryska jest na królów, jest dosyć dziwna, bo daty panowania królów są liczone w dziesiątkach tysięcy lat. Nasza oficjalna nauka od razu mówi na dzień dobry, że to są wszystko mity i bajki. Moje spojrzenie na to wszystko jest trochę inne, jak również inne jest spojrzenie na to wszystko rdzennych kultury które były bezwidocznie wycinane w kwietni. Podczas jednej z pierwszych misji stabilizacyjnych w Stanach Zjednoczonych wycięto 65 milionów Indian. A dzisiaj nasze dzieci się uczą, że największą tragedią była Druga Wojna Światowa, gdzie zginęło 50 milionów ludzi. Więc Indianie trochę się nie zgadzają z Syczynami. Mówię tutaj nie tylko o Indianach Północnoamerykańskich. Mówię tutaj o wszystkich rodzennych kulturach na całej planecie. O tych badanczykach, o borygenach, papuasach, o celta. Te wszystkie kultury mówią, że ta zamasowana cywilizacja, która tutaj się pojawiła bardzo dawno temu, i przedstawiciele wyglądali trochę inaczej niż ludzie. Wyglądali jak te szczury. Zresztą to wszystko zostało zobrazowane przez te cenne kultury. I jak się przelecimy po tych cennych kulturach, to wszędzie mamy bogów przedstawionych jak oja szczury. Pierzaste węże, latające węże. Pierwszy cesarz Chin podobno był wężem z głową człowieka. Nasza nauka mówi... Oni po prostu sobie tak to wyobrażali. I to są mity, bajki. Tylko, że jest jeden problem. Dlaczego na całym planecie wszystkie kultury mówią to samo? Dlaczego jedni nie mówią, że tutaj były jakieś chomiki? Tudzież jakieś kaczki? Dlaczego były wszędzie kady? W Polsce mamy smogę wawelskiego. Tak pogrzebiemy w kulturze czeskiej, skandynawskiej, zętyckiej. To jest wszystko do sprawdzenia. Ja jeszcze do tego wrócę. Tutaj widzimy pole magnetyczne Ziemi, tak wygląda. Widzimy pole wokół człowieka opisane w świętych księgach Indii przez długi czas ignorowane przez ludzi. Przez długi czas ignorowane przez ludzi, nawet dzisiaj zdarzają się ludzie, którzy mówią, że coś takiego jak aura nie istnieje. Niestety ci ludzie nie mają świadomości tego, że w 1998 roku yy, przez profesor Korotkow stworzył instrument do badania ludzkiej aury do diagnozowania organizmu ludzkiego na podstawie odcisku palca i te instrumenty są szeroko stosowane w rosyjskich szpitalach profesor Korotkow posunął się dalej on, jego interesowało, co się dzieje z człowiekiem po śmierci on zakradł się kiedyś do kocnicy wydaje tutaj trochę przynośni i zbadał co się, ludzi, co się dzieje z tym polem wokół człowieka po śmierci i zauważył, że w ciągu trzech dni to pole opuszcza nasze ciało on to zbadał normalnymi metodami on generalnie jest inżynierem elektryki To co, to, co można powiedzieć na ten temat, to to, że to jego badanie jest yy, zgodne z opisem tybetańskiej księgi umarła na przykład. To pole można też przedstawić w ten sposób. Nasim był zadowolony z tego obrazka, bo dużo mówił o przeniesieniu uwagi, uwagi z rozumu do serca. Nasza nauka całkiem idealno dowiedziała się, że nasze serce ma kilka tysięcy komórek nerwowych, ma swój własny mózg. Mówiłem tutaj sporo sporo o Indianach. Indianie mówią, że żeby nie dać się manipulować przez nas, przez to razy, która tutaj kiedyś się pojawiła na ziemi wystarczy przenieść swoją uwagę z głowy do serca, tak jak mówi Nas. Oni jeszcze podają bardzo ciekawe, ciekawą definicję rozróżniającą emocje i uczucia Oni mówią w, w, w ten desej, że emocje są zawsze związane z naszym umysłem, z myśleniem, z procesem myślenia. Jej emocje, je emocje najczęściej są negatywne. Emocje to jest zazdrość, złość, nienawiść, krytykowanie, ocenianie, przecież inne podobne sprawy, zniecierpliwienie. Indianie mówią, że jedynym lekarstwem na życie jest życie z pasją. Kierowanie się w życiu sercem. W obliczu odkryć niestety tu nad zaczyna mieć to jakiś sens. Z, z, to jest rysunek dotyczący fraktalności dotyczący pola wokół nas, pola wokół planety, pola wokół kładu słonecznego, pola wokół galaktyki. I to jest największa wolączka naszych fizyków. Największą fizyków naszych fizyków jest to, że klejem spajającym te wszystkie pole razem jest tak naprawdę miłość. Fizycy bardzo nie lubią tego słowa. Fraktalność. Tak? Może od razu do następnego jasneczka. Fraktale są to bardzo ciekawe geometryczne urazki i mają tą cechę że można je powiększać w nieskończoność i zawsze widzimy ten sam traktat. Tutaj widzimy wycinek z EKG rejestrujący pracę serca. Niektórzy ludzie zajmujący się tym tematem, zauważyli, że jeżeli nasze serce pije w odpowiednim rytmie, w rytmie związanym z rytmą fi, dzieje się bardzo dziwna rzecz z naszym DNA. Ono przestaje być helisą, a zamienia się w takie obwarzanek fachowy, matematyczny, nazywany dorosem. I ten oborany jest bardzo podobny do tego pola, które mamy wokół siebie, jakie jest wokół Ziemi, jakie jest wokół galaktyki. To jest rzut z góry na nasze DNA, na spleczoną chemicę, kiedy jeszcze nie zamieniła się w doros. To jest helisa Delena. Bez zamieniania się jeszcze w torus, też widzimy, że proporcje mają duży związek z liczbą fi. Nie było mnie tutaj podczas wykładu na temat GMO, ale chcę tylko zaznaczyć jedną rzecz że nasze DNA nie jest tylko zbiorem chemicznych substancji, które się łączą ze sobą, ale posiada tak samo naturę falową. Po pierwsze w przypadku gmo łączenie DNA z świni, z DNA kukurydzy i z DNA kołynika kolonnego nie jest najzdrowszym pomysłem, chociaż spotkanie wielu ludzi racjonalnie myślących, uważających się za myślących, którzy mówią, że przecież tak zawsze było. Przecież zawsze krzyżowaliśmy różne odmiany psów czy tam jabłonek i otrzymywaliśmy nowe gatunki. Ale niestety nigdy nie było tak, że łączyliśmy na różnych gatunków. Yy. Wycinając je, bo tak naprawdę to co robią ludzie w Monsanto mieszając przy GMO, oni wycinają chemicznymi nożycami pewne sekwencje z naszego DNA, zapominając o no, traktując śmieciowe DNA jako zupełnie niepotrzebną rzecz. Oni chcąc uzyskać jakiś rezultat, wycinają nożycami pewne fragmenty DNA. Łączą to wszystko w całość i są zadowoleni. Zapominają, znaczy nie wiem czy zapominają, nie wiem czy są w ogóle tego świadomi, ale tak jest, że nasze DNA, żeby się mogło zamienić w takich uważanek, nie tylko naszych, bo to prawdopodobnie występuje u innych gatunków, potrzebuje tak samo tego DNA świeciowego, żeby mogło się skręcić, bo ono nie zamienia się w uważanek tak, tylko następuje proces skręcania tej helisy. Bez DNA na śmieciowym śmieciowy ten proces nie może zajść. Jeżeli już nasze serce bije w rytmie fi, nasze DNA zamienia się w pierścienie, Stajemy się tak naprawdę władcą pierścieni i możemy zmieniać tę rzeczywistość. Chcę tutaj jeszcze tylko wspomnieć o pracach Masaru Emoto i jego badania nad wodą. Był człowiek, który pokochał wodę i zaczął poddawać ją dziwnym próbom. Na początku puszczał w wodzie muzykę, następnie szybko zamrażał kryształki wody i obserwował pod mikroskopem. I zauważył, że gdy zapuszczamy w wodzie harmonijną muzykę, dość mocno związaną ze świętą geometrią, kryształki po prostu są piękne. zaczął puszczać w wodzie muzykę heavy metalową kryształki nie przedstawiały żadnych form ge geometrycznych były po prostu um, mówiąc po prostu brzydkie po puszczaniu muzyki um, Masaru Moto zaczął sprawdzać wodę w inny sposób zaczął się do niej modlić. Postawił próbkę przed na przykład buddyjskim mnichem. Próbkę wody, która była wciągnięta z brudnej japońskiej rzeki i po zamrożeniu nie przedstawiała żadnych wzorów geometrycznych. Po 20 minutach medytacji w cudowny sposób ta woda zmieniła się w taki piękny kryształ, widzimy. Ma to duże znaczenie, bo tak naprawdę składamy się w 70-80% z wody i dobrze jest pamiętać o tym, że to o czym myślimy ma wpływ nie tylko na otoczenie, ale tak samo na nas samych. To jest już mój ostatni rysunek. Grafika przedstawiająca odcisk niejakiego Badma Zambawy, który jakieś tysiąc lat temu zaszył się, po pierwsze przyniósł buddyzm do Tybetu, po drugie zaszył się w jaskini. Po trzech latach tędystycznej prak praktyki przekształcił swoje ciało w ciało, na pamiątkę zostawiając nam taki odcisk. Zostawił jeszcze po sobie włosy i paznokcie. To właściwie tyle, co można o nim powiedzieć. Dziękuję za uwagę i czekam na jakieś pytania. Stąd wniosek, że te wszystkie języki kiedyś były tym jednym Tą grafikę dostałem od koleżanki po studiach lingwistycznych, która zajmowała się tym tematem. To jest wszystko bezpracenia. Ale czy badała źródła słów? Czy ten te, te, te obraz przedstawia źródła słów, których, których używamy w dzisiejszych językach? Jakby wspólne elementy każdego słowa, które wyraża jakieś ja mogę tylko tylko powiedzieć, że y, taką wspólną cechą są grupy współgłosów w wszystkich y, językach. To jest wszystko, co ja wiem. To jest pytanie, które muszę pokierować do Dziękuję za to pytanie, bo mm, tu nie chodzi o podziałów na, na nas i na nich, bo no tak naprawdę nie uciekniemy przed przeszłością i mamy część idę w nas. Yy. I to jest tak, jak w każdej większych grupie. Nie można dzielić grupy z, z, z Nie można definiować grupy jako, jako jedność, bo w każdej grupie znajdą się jednostki, które są dobre, dla kogoś dobro i złoto jest w ogóle pojęcie względne. Po prostu jest wielka różnorodność w naszym wszechświecie i tworzenie. Ja specjalnie dzisiaj powiedziałem o reptilianach, bo to jest tak naprawdę temat tabu, z którym uciekają kultury znawstw, uciekają ludzie, którzy uważają się za. Poszukiwacze prawdy, boją się o tym mówić, bo boją się ośmieszenia. Podczas gdy dowody na ich obecność, dowody na to, jak wyglądają i opisy znajdujemy w każdej, w każdej kulturze. No, może wspomnę tutaj o takiej jednej zbieżności. Jak już się zapoznamy z wiedzą inni Hopi, to oni opowiadają nam ciekawą historię, o królu, który ma na imię An albo Anu, o jego synu Engi, z którym przylecieli tutaj z konstelacji siedmiu gwiazd nazywanych na ple ple Plejadami. I właściwie ta historia się pokrywa z tym, co jest napisane w swoich tabliczkach. Nie pokrywa się tylko opis stworzony przez Sicina, który jest tak naprawdę tylko miał niesamowitą pracę, bo co on pierwszy wskazał na to, że smulejski te Miejskiej w zasadzie są w poprzednich fragmentach wielkozorem dużych fragmentów naszej Biblii i zauważył, że może niekoniecznie Bóg, ale Bogowie krzywali no, tutaj. Czyli poprzednich nie są Boga. Ja. <trych> Nie sądzę, żeby... To są istoty z krwi kości, tak jak my. Mają swoje słabości. I eksperyment, który tutaj przeprowadzili, miał też na pewno jakiś cel. Ja myślę, że tym celem tak naprawdę jest... To. Istniało poszlaki, że tak naprawdę oni byli podzieleni i w ich część, przez związek z technologią, przez spożywanie białego proszku złota, który dawał im w pewien sposób, nie w pewien sposób tylko dawał im zapomnieli, jak wytwarzać implozję DNA, Tak naprawdę to jest implozja DNA. Oni tę implozję wywoływali sobie sztucznie i tak naprawdę zapomnieli, jak umrzeć, jak wrócić do źródła. Jeszcze jakieś pytania? Zastanówmy realne zagrożenie. Jeszcze raz. Nie sądzę, no, dziękuję za to pytanie, bo ostatnio na przykład takie autorytet jak Stephen Hawking um, zaczął nas straszyć tym, że jeżeli spotkamy o cywilizację, to oni za nas zaraz zjedzą. Albo przypuszczą inwazję. Jest też kwestia bogadzera drugiego, który nagle przestał odpowiadać na sygnału i zaczął nadawać jakiś inny sygnał. Mm. Kosmos rządzi się swoimi prawami. Wszystkie, generalnie jak chcemy zdobyć wiedzę o kosmosie bez zagłębiania się w te wszystkie ciężkie, czasami starożytne teksty, wstarczy sobie włączyć telewizję i filmy science fiction. Tak naprawdę Fiction to one mają niewiele wspólnego. One są odbiciem naszej nieświadomości zbiorowej, tak by to powiedział. I nie, nie można przejąć planety siłą. Można to zrobić tylko poprzez manipulację. Co się na naszej planecie dzieje już kilku tysięcy lat może tej manipulacji świadomości jeszcze powie do pentagramu, ale mają Pentagram. No więc święta geometria to jest też związane też z tym, co mówi nas, bo on jest zafascynowany geometrią związaną z ośmią ścianem i nie widzi tego, że żeby wszystko grało tam jest potrzebna geometria tak samo pięciokrotna związana z pentagramem. jeżeli chcemy mieć biologiczne życie jeżeli chcemy mieć kontakt ze wszechświatem musimy mieć tą geometrię pentagonalną jeżeli zamkniemy się w heksagonalnej przestrzeni nie będziemy w żaden sposób połączeni ze wszechświatem jeżeli mamy w domu sobie wybudować pokój, w którym będziemy prowadzić rozmowy i chcemy mieć pewność, że one nie wyjdą na zewnątrz, możemy zbudować go w kształcie hmm, sześciokąta. Ale jeżeli chcemy mieć dom, w którym hmm, krąży energia, ten dom powinien być jak najbardziej związany z, z geometrią pięciokąta. No i wiadomo, jak to jest, no jest złem tak? Nie chcę już mówić, kto, kto jest odpowiedzialny za tę manipulację, ale jest to dość istotna manipulacja zwłaszcza, że Dan Litterczulich, zajmujący się świetlą geometrią przebadał techniki medytacyjne instytu. Instytutu Maharashi Instytut, który ma wiele ośrodków medytacyjnych na całym świecie i stwierdził, że te techniki w żaden sposób nie łączą nas z fraktatną światem, One Od nas odcinają w jakichś eksogonalnych strukturach i nie zachodzi nic takiego, jak tutaj widzimy, DNA nie zamienia się w dorus. Nie zachodzi też korelacje między biciem serca, a liczbą Można to zinterpretować w taki sposób, że jeżeli nie odczuwamy radości i koncentrujemy się tylko na technice, nie ma to Tak. tak. Podstawową kwestią, kwestii Tolusa, jest otrzymanie błogości, nazywanej zamiennie miłością, albo radością z samego istnienia Według tego co mówisz o pięcianocie można złość wniosek przez pentagon jest wzorem z tak? To jest po prostu forma, która jest potrzebna do istnienia biologicznego życia to wszystko. Tak, ale mówię o Pentagonie w sensie konkretnego budynku. I organizacje jednocześnie i państwa które się. Ja bym może nie wiązał tego z organizacją państwa. Na pewno taki kształt budynku, jaki mają Pentagon, powoduje to, że ludzie, którzy tam w środku przebywają, mają więcej sił witalnych, lepiej się czują, lepiej myślą itd. Czyli symbolika, którą oni się posługują jest jak najbardziej pozytywna, tak? Yy... Może nie uogólniają mnie tak bardzo, bo mówimy teraz o pentagramie, ale oni są doskonale świadomi tych jakby przełożenia symboliki na wpływ na materię i cały czas to wykorzystują. Od tysięcy lat. Czyli co? Manipulacja w sensie takim, że pentagram jest jakąś zła, szatana, ma na celu to, żeby nie korzystali z tego dobrzy udzielenia. No, jak najbardziej, jak najbardziej. Czy 13 laty się to koło umieć wątpliwości, tylko w kolejnym średniu. ja uwielbiam trzynastkę. To jest bardziej, jeszcze bardziej. Czyli te symbole są wykorzystywane w celach dobrych i złych, czyli mogą być tak. narzędzie manipulacji dobra, zła, tak. Hmm. Trochę nie rozumiem pytania, ja w ogóle jestem musiał poza za pojęciem dobra i bo to są, to są pojęcia względne. To Zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia, tak naprawdę, od punktu odniesienia. Te symbole są stosowane, mogą być stosowane zarówno w dobrej wierze, jak i w złej. Ja mam jeszcze pytanie do bo skoro on taką pozytywną energię, miłość i szczęście, to zakładając, że na przykład mamy do czynienia z jakimś zebraniem satanistów, którzy mają właśnie to swoje zebranie towarzystwie tego znaku i oni doświadczając wręcz swoję negatywnych, agresywnych i zupełnie przeciwnych do miłości. No to jak to znasz? Tutaj mówimy trochę pojęcia, bo ja czuję w to Ja nie powiedziałem, że pentagram stworzy miłość. Ale powiedziałem, że ten kontagram na pewno sprowadzi ładunek do tego miejsca. Jeżeli sobie ułożymy pięciokątny wzór na podłodze i staniemy w środku, na pewno się dobrze poczujemy. Zawsze znaczy jest to narzędzie, które jest używane w jakichś celach. może być podobne w do rozwójstw. Tak, tak, to Wszystko no. można użyć do dobrych, do złych celów. Tak, ale jest to, można powiedzieć, narzędzie, nie jest to, to że w jakiś sposób... Jest to narzędzie... Jak, jak? w jakiejś tam dobra czy zła, to jest to narzędzie, którym się można Tak. Co kredyt, jest tu? I gam. Nie słyszę. i Jakieś połączenie. Też historia, proszę głośniej. No, i gam. Jakieś wspólną historia, jakieś połączenie. No właśnie to, takim przykładem. Ignorancji naszej nauki jest szaman Kredo Mutawa, który od jakichś, od roku zdaje się, założył sobie stronę w internecie i przekazuje nam wiedzę rdzennych kultur Afryki. I niestety większość ludzi, jak obejrzy sobie pierwsze 5 minut jego wykładu, to go wyłącza, bo on jest szczerym człowiekiem i mówi po prostu to, co wie. W dużej części swoich wypowiedzi mówił właśnie w kanale. Jest jeszcze jakieś pytania? Nie trzeba tutaj trochę wfalać, że zjadła się skórę. No nie, nie. Myślę, że to jest zbyt daleko posunięta koncepcja. Ale być może, być może odpala laptopa i łączy się z centralą, gdzie po drugiej stronie stoi jakiś jegomość y, 3,5 metra wzrostu o zielonej aparicie. Dzięki razem serdeczne.